Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczny, strażny i tajemnicz znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 lutego 2017 roku. Słuchacie właśnie 121 narodzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Jak już doskonale wiecie, witam Was dzisiaj w trzeciej części Czasu Podsumowań 2016, czyli podcastów, w którym masa różnych gości dzieli się z nami przemyśleniami na temat różnego rodzaju zjawisk i tekstów kultury związanych z szeroko pojętym horrorem, z szeroko pojętą grozą. I skupiamy się oczywiście, jak wskazuje tytuł, na tych tekstach kultury i zjawiska, które miały swoją premierę, czy to w Polsce, czy to na świecie w roku 2016. Przy czym czasem wykraczamy także poza te pierwotne wytyczne zasady założenia. I dzisiaj usłyszycie Kolejną piątkę gości. Tak, dzisiaj zagości u nas kolejne pięć osób i będzie to grono dość zróżnicowane. Już ja Wam przybliżam. Zaczniemy od Huberta Mando Spandowskiego. Tak. Zaczynamy od Mando, od Huberta Spandowskiego, który bardzo chciał być pierwszy <laughs> i Cóż, poszedłem mu na rękę, dzisiaj będzie pierwszy. Hubert znany jest oczywiście z serwisu stevenking.pl oraz z podcastu Radio SK. U nas gościł też już wielokrotnie, więc przejdźmy od razu do następnego gościa. A tutaj mamy małą niespodziankę, gdyż kolejnym gościem, kolejnym głosem, który usłyszycie, będzie Magdalena Paluch. Udało mi się zaprosić tutaj Magdę, to też była zabawna sprawa, bo my się nie znaliśmy wcześniej osobiście, zresztą w ogóle się praktycznie nie znaliśmy. Kiedyś odbyliśmy jedną rozmowę, ale to zupełnie na temat niezwiązany z podcastingiem i tak sobie myślałem teraz przed Tymi pracami przygotowawczymi, przed nagrywaniem tych wszystkich wstawek, żeby się do Magdy nie odezwać, ale tak uznałem, że w sumie to nie będę jej może męczył, bo tak głupio się odsywać. Wiecie, tak wyskakiwać z za i przepraszam, czy nagra dla mnie pani, czy też czy nagasz dla mnie wstawkę, ale ostatecznie się ugiąłem, zresztą nie tylko w jej przypadku i bardzo się cieszę, bo dzięki temu nasze grono gości się rozrasta. Dzisiaj usłyszycie Magdę, a za tydzień jeszcze jedną osobę, którą też tak jak Magdę właśnie ściągnąłem w ostatniej chwili, ale. O tym więcej za tydzień, a dzisiaj wracając do Magdy, oczywiście znamy ją wszyscy jako pomysłodawczynię i główną organizatorkę, koordynatorkę kwasonu, czyli Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju. Także od niedawna jako jedną z administratorek grupy Literatura Grozy na Facebooku oraz twórczynię fanpage'a Grozownia. Tak więc dzisiaj Magda za gości, zadebiutuje w nawiedzonym podcaście, a po Magdzie kolejna, mam nadzieję, pozytywna niespodzianka, czyli Jacek Brzezowski. Tak, udało mi się ściągnąć tutaj, zaprosić i uzyskać aprobatę Jacka Brzezowskiego, twórcy znanego Wam bardzo dobrze Tchnienia Grozy, a wcześniej także podcastu Cafe Macabra, który to Jacek prowadził z Pawłem Syriusem, więc mamy kolejny głos. Wprawdzie Jacek pojawił się już tutaj z krótką, solową wstawką w odcinku Halloweenowym, ale dziś po raz pierwszy usłyszycie go w duecie, w dwugłosie ze mną. Po Jacku zadebiutuje tutaj i to tym razem znowu totalnie, tak jak Magda, Sebastian Kubańczyk. Tak, Sebastian Kubańczyk, czyli Burial, znany wam na pewno z serwisu kingowiec.pl. Usłyszycie go w jego solowej, dość obszernej i tematycznie i pod kątem długości wstawce, a po Sebastianie usłyszycie jeszcze zapowiadanego już przeze mnie tak enigmatycznie tydzień temu pisarza Wojciecha Gunie. Tak, Wojtek, autor Powrotu, autor nie ma Wędrowca, znany nam także z bloga i fanpage'a Labyrinth Liści oraz z forum Pessimus. Wystąpi dzisiaj jako piąty i też dość obszerną rozmową zakończy tę audycję. I jak słyszycie, mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanym, ciekawym gronem gości i podobnie będzie z poruszanymi przez nich tematami wypisywałem je przez jakąś absurdalną ilość czasu, gdyż znowu przelecimy nie przez trzy tematy na osobę, tylko przez naprawdę całą masę tekstów, kultury, zjawisk i wydarzeń. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, w razie czego lista wszystkich wspomnianych rzeczy będzie umieszczona tradycyjnie już pod podcastem w poście, na blogu na necropolitanblogs.com oraz na konglomeratpodcastowy.pl I teraz już nie będę przeciągał, tylko zapraszam was do posłuchania pierwszej rozmowy, czyli do dwugłosu z Hubertem mando pandowskim Hubert, łączymy się. Cześć. No cześć. Co tam słychać w Nowym Roku? No dobrze, wiesz, na razie całkiem nieźle, jak, ja, jak, jak w zasadzie prawie zawsze. Jeszcze dobrze. Prawie zawsze jeszcze dobrze. No to się bardzo cieszę. Wiesz doskonale, w jakiej sprawie Cię męczę dzisiaj, więc przejdźmy od razu do konkretów. Co tam ciekawego przeczytałeś, przesłuchałeś, obejrzałeś w ubiegłym roku? Jeżeli chodzi o grozę oczywiście. No właśnie, przeczytałem niewiele i to bardzo niewiele. Pod kątem książek tamten rok był... Mizerny, jeśli chodzi o horror oczywiście. Ja się bardziej skupiałem gdzieś tam na fantastyce, sensacji, młodzieżówkach. Przeczytałem tylko jednego Kinga, który nie był horrorem i to w ogóle nie przypominam sobie sobie takiego roku, żeby tylko jednego Kinga przeczytać. I Jeszcze mi się nie podobał także o książkach nie powiem ci absolutnie nic, natomiast zadziwiająco dużo widziałem filmów, o których zresztą też nie chcę zbyt wiele mówić, ale warto to podkreślić, bo ja zazwyczaj mam bardzo mocne plecy i co roku sobie obiecuję, że teraz będę oglądał wszystkie horrory, a potem ich i tak nie oglądam i wracam do nich po kilku latach, a teraz jak śledziłem pod koniec roku gdzieś tam jakieś zestawienia na stronach, to się okazało, że ja większość tych filmów widziałem. Oczywiście bardziej tych, tych takich znanych yy, amerykańskich, głównie tytułów na przykład dużo azjatyckich filmów kilka azjatyckich filmów się wymienia w tym roku jako, jako te lepsze, ja nie widziałem żadnego z nich także, także kino azjatyckie ominąłem natomiast o filmach zbyt wiele bym nie chciał mówić tylko na samym początku może to co dla mnie było najlepsze to chyba Obecność 2 mimo wszystko chyba Obecność 2 o której mówiłem trochę w świątecznych horrorach film zupełnie inny mhm. niż Jedynka, znaczy zupełnie inaczej budowany klimat, ale nadal potężny horror, nadal potrafi nieźle przerazić i wiem, że są skrajne opinie. Jedynka chyba miała samych, yy, same pozytywne recenzje, no bo Jedynka była filmem kapitalnym, horrorem doskonałym, potrafiącym budować tak klimat, że to po prostu można było oglądać w dowolnym momencie dnia, w dowolnym miejscu, a człowiek był skrajnie przerażony, ja przynajmniej tak miałem, przez budowanie, yy, właśnie nie przez proste schematy, tylko przez budowanie klimatu, przez kadrowanie, przez sposób grania, przez muzykę, przez sposób ustawienia kamery. Kapitalny film. Dwójka już jest bardziej takim typowym horrorem opartym na, na jumpscaresach, ale też jest horrorem świetnym. Znaczy, nie wiem, czy aż tak typowy, szczerze mówiąc, i ja też, jak teraz Cię słucham, porównaniu ja odcinkuję. Jakich... W porównaniu do jedynki jest bardziej typowy. Ma bardziej typowe elementy, powiedzmy, ale nadal jest świetny. Znaczy, jest filmem. inny, ale moim zdaniem wcale nie jest typowy. W ogóle nie jest typowy, i ja nie widziałem żadnych negatywnych recenzji, szczerze mówiąc, jednoznacznie. Tam niektórzy się czepiali pewnych zmian, ale i tak to były recenzje pozytywne, mam wrażenie. Ale tak czy jak ja się przyłączam do polecenia no, tego no, filmu. Tego ja wymieniłem jako pierwszy, najlepszy film, minionego roku, mój ulubiony. Także absolutnie... No, dlatego właśnie dziwi mnie to takie krążek. Same dobre rzeczy o nim mówię, tylko zaznaczam, że jest i trochę inny niż jedynka. Inaczej buduje klimat, inaczej buduje napięcie. Ale robi to nadal doskonale. Mhm. Gdybym miał coś jeszcze wymienić ciekawego, co widziałem w zeszłym roku, no to The Witch, zupełnie inny film, o którym wy mówiliście z Jeremia pod wszystkim, tam się w zasadzie podpisuje, przyklepuje. Okay. I chyba... Jednym z y, takich filmów, które zapamiętałem, był też Hasz, jednym z ciekawszych filmów, które zapamiętałem, też omówiłeś ze skórą, ty mówiłeś tam z sensem, skóra trochę mniej. <głos> <głos> nie, nie, no skóra też mówił z sensem, tylko po prostu, po prostu nasze może zdania na temat filmu były odmienne tradycyjnie. Myślę, że warto zaznaczyć, że w zeszłym roku wyszedł też w końcu fantazm, tylko, że kurczę, głupio mi o tym mówić, bo ja cały czas tego filmu nie widziałem. No, Ale wyszła piąta część fantazmu, jak dla mnie chyba horrorowe, jedno, horrorowe wydarzenie roku filmowe, z mojego punktu widzenia, a cały czas tego nie widziałem i trochę mi z tym głupio. Natomiast filmy, które... Mi... Jerry, słyszałeś to? Ale on też chyba jeszcze nie widział. No właśnie, a ludzie czekają na podcast. No, no. Natomiast filmy, które zapamiętałem jako te, które mi się mniej spodobały, no to na pewno komórka Kingan, a to, to to w ogóle katastrofa. To w zasadzie już zakończmy temat komórki. Natomiast filmy takie, które tak. mniej powiedzmy mi się spodobały, nie chcę powiedzieć, że mnie zawiodły część, bo ja nawet nie miałem żadnych oczekiwań. Po prostu usiadłem i sobie pooglądałem. To był Las Samobójców. Film, który w zasadzie pamiętam tylko z trailera. A samej projekcji filmu, no to pf, był, obejrzałem, pf, tak przeszło. Nie pamiętam z tego nic. Mhm. Ale pamiętam, że odczucia miałem takie se. Średnio mi podeszło, ale to też nie krytykuję, to nie było żadne rozczarowanie, kiedy gasną światła. Ty oglądałeś? Tak, mnie się w miarę podobało. Czy to nie jest poziom, właśnie, filmów w lana? się w miarę podobało, ale pamiętam, że po, tre... no, że po trailerze ja byłem mega, po prostu. A, a, a sam film ma fajne elementy, fajnie straszy, ma fajny pomysł, ale jakoś, nawet nie pamiętam, czego konkretnie mi w nim zabrakło, ale czegoś tam mi zabrakło. Taki po prostu, e, przeciętny film. Natomiast ostatnio trochę się, też nie tyle, że zawiodłem, co mi nie podszedł film, pierwszy chyba Netflix netflixowski horror, zadziwiająco dziwny jak na Netflix, dający w sumie nadzieję na przyszłość, no bo Netflix ma robić chociażby Gre Geralda, i teraz ten horror pokazuje, że kurczę, oni mogą to zrobić nawet bardzo wiernie. Czyli I'm the pretty thing that lives in the house. Ja sobie zdaję sprawę, że ten film może się bardzo spodobać ludziom. Tak samo jak The Witch. Jednych zachwyciło, innych bardzo, bardzo nie zachwyciło. Ponieważ właśnie ten film jest również oparty bardzo mocno na klimacie. Przy czym w The Witch dochodziło aktorstwo, dochodziła muzyka, kapitalna sceneria, odtworzenie realiów i masa, masa innych rzeczy. A tutaj mamy tak naprawdę jedną bohaterkę mieszkającą w domu i chodzącą po tym domu. I dodatkowo jest jeszcze kobieta, którą ona się opiekuje, ale ona się pojawia tylko sporadycznie w kilku scenach. I dodatkowo jest jeszcze mężczyzna, który tam ze dwa razy przychodzi, ale przez półtorej godziny mamy tak naprawdę kobietę chodzącą po domu. I to jest bardzo powolne, bardzo klimatyczne, zgadzam się, ale niestety według mnie jednak zbyt rozciągnięte. Może gdyby z tego zrobić krótkometrażówkę, to byłby, To znaczy wtedy byłbym na pewno zachwycony. Bo ja widzę wiele elementów, które w tym filmie jest świetnych i myślę, że gdybym oglądał to sam w nocy, to byłyby momenty, gdzie byłbym naprawdę przerażony, bo dużo bardziej wkręciłbym się w ten klimat. Ale mimo wszystko po całym filmie, po finale byłem... Nie bardzo zadowolony, jednak miałem poczucie trochę zmarnowanego czasu. Okay. Duży przerost jednak formy nad treścią, bo w tym filmie naprawdę nie dzieje się prawie nic. Po prostu mamy klimat, obraz, dźwięk. Okej, okay, no to wymieniłeś kilka lepszych filmów, kilka gorszych filmów. A jak jest z serialami? Bo ty też sporo seriali oglądasz, nie? No właśnie na tym się chciałem skupić. To miał być mój główny punkt programu, ale tradycyjnie Szymas poprosił o trzy tytuły, a ja mówię od 10 minut, a przechodzę właśnie do głównego punktu programu, czyli no czyli seriali właśnie. Chciałem się skupić głównie na telewizji, no bo z tego, co pamiętam rok temu, to było właśnie fajne, że każdy z twoich tam rozmówców gdzieś tam skupiał się na jakiejś swojej dziedzinie i pomimo, że wielu zahaczało o seriale, to jednak nie skupiali się na nich jakoś aż tak mocno, a ja jednak w tych serialach trochę siedzę. Przy czym no niestety w tym roku nie mam w zasadzie nowych tytułów. Ja bardziej kontynuuję seriale, no nie oglądałem Outcast, z tego, co słyszałem, zrobiłem dobrze, że nie oglądałem. Też nie czytałem komiksu Outcast, który też zaczął w tym roku wychodzić. Nie oglądałem American Horror Story, ale o tym pewnie ktoś już albo u ciebie mówił, albo o tym powie, bo w przeciwieństwie do poprzednich sezonów American Horror Story, o tym słyszę i to dużo słyszę. No, zarówno po bardzo pozytywne, jak i negatywne opinie, ale przynajmniej o nich słyszę. O dwóch poprzednich sezonach nie słyszałem nic i nie mam pojęcia nawet o czym były. <śmiech> Natomiast ja po prostu nie oglądam American Horror Story. To trochę nie wiem dlaczego, bo <grywa> chyba to jest serial dla mnie. <grywa> miałem z nim próby, ale nie wyszło. I nie oglądałem Egzorcysty, ale to od początku wiedziałem, że nie będę tego oglądał. I nie oglądałem Omenu tego serialowego, czyli Damian. Kompletnie nie moja bajka, nie miałem w ogóle w planach tego oglądać. Natomiast z tych seriali, które oglądałem, były lepsze, były gorsze. Na przykład Krzyk uważam, że... Był, serial, był sezonem gorszym niż poprzedni, za bardzo rozciągnięty. Jeśli komuś się podobał pierwszy sezon, pewnie drugi mu się też spodoba. Jeśli komuś się nie podobał, absolutnie niech nie rusza drugiego sezonu, bo jest słabszy według mnie. Dodatkowo mieliśmy odcinek Halloweenowy specjalny, który z kolei, tak jak sezon był rozciągnięty, niepotrzebnie wydłużony do 12 odcinków i naprawdę był moment maksymalnego rozciągnięcia, tak ten odcinek specjalny zamknął się tak naprawdę w dwóch epizodach, czyli w niecałych 90 minutach i opowiadał nam kolejną nową historię, czyli cały nowy slasher, gdzie tam się z kolei bardzo szybko wiele rzeczy działo, ale to, to było okej, okay, to było fajne. Mnie się podobał ten odcinek specjalny, chociaż to tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy oglądają serial, bo tam jest są rozwiązania fabularne spoilerujące drugi sezon i są rozwiązania fabularne takie, które też wpłyną na kolejne sezony, także to nie, nie, nie funkcjonuje jako samodzielny twór, żeby było jasne. Zination niestety dopiero zacząłem oglądać wczoraj. Obejrzałem pierwszy odcinek, który jest długim filmem fabularnym. W sumie zaskakujące to jest, bo to jest oderwany film od serialu. To jest jako flashback, jako historia z przeszłości tej drużyny, nie nieopowiedziana wcześniej. Gdzieś tam taka, mhm. wiesz, nieistotna dla całej fabuły. Nawet ma swoją czołówkę zupełnie inną, łącznie hmm. taką, wiesz, z aktorami kolejnymi, kto występuje. Normalny film. Po prostu jedyne, co może być dla widza, który by się tylko i wyłącznie za to zabrał złe, to że raczej nie przedstawia nam się tam postaci. No zakładałem, że już je znamy. Ale cały film jest jakoś tam zamkniętą historią, nawet z fajnym finałem, tylko że według mnie ten film nie jest wizytówką tego serialu, bo jest jednak dość e, ciężki, z takim trochę gorzką puentą, trochę nawet smutnym momentami, a jednak ten serial był z jajem zawsze, także ten, ten, nie jest to wizytówka, nie, nie, nie polecam e, zaczynania od tego, e, chociaż też jest trochę żartów, mm. Obejrzałem Scream Queens, drugi sezon. Bardzo mi się podobał, ale też uważam, że był słabszy od pierwszego sezonu. Ja w zeszłym roku nie mówiłem o Scream Queens. O tym mówił Paweł Mateja. Tak, tak. I ja dopiero po twoich podcastach to była jedna z tych polecanek, po której sięgnąłem. Pierwszy sezon bardzo mi się podobał, chociaż jest cholernie wyjątkowym serialem. Naprawdę można go albo kochać, albo nienawidzić i ja sobie zdaję sprawę, że można go nienawidzić, ponieważ to jest tak bardzo przerysowany, dziwaczny Absurdalny serial, tak absurdalny humor i w ogóle wszelkie dialogi, postacie, całe prowadzenie akcji jest po prostu jednym wielkim absurdem, pamiętam, Mateja powiedział o tym chyba, że to jest krzyk na, na ciężkich narkotykach, na twardych narkotykach, czy coś takiego, no to coś takiego właśnie jest, drugi sezon trochę stonował momentami, ale też był niezły, też był dobry, bardzo się cieszę, że to obejrzałem, mam nadzieję, że będzie trzeci sezon. Natomiast przechodząc, no, o The Walking Dead to w ogóle nie ma co mówić, bo yy, i Fear the Walking Dead yy, jest przeciętnym serialem, nie wiem dlaczego ja to cały czas oglądam i tak naprawdę ta pierwsza połowa drugi, siódmego sezonu The Walking Dead mi też średnio podeszła. Po mocnym finale w, w szóstym, po mocnym rozpoczęciu siódmego, później za bardzo robi się to rozwodnione. Naprawdę twórcy rozwodnili to tak, że każdy odcinek jest gdzieś tam o innym bohaterze. Wszyscy gdzieś się prostrzeli, wywali. Do niczego to na razie nie prowadzi konkretnego. Nie, dobra, do, o tym nie będę na razie mówił. Może kiedyś, jak zakończę cały e, sezon, albo w moich serialach. E, szerzej nad tym się pokłoniem. Okay. Natomiast przechodząc już do zakończenia mojej wstawki, tak masz krótką. Ty. Najlepsza rzecz w horrorze telewizyjnym i nawet nie wiem, czy tak ogólnie jaką widziałem w zeszłym roku, to był drugi sezon Aż vs. Martwe Zło. Aż kontra Martwe Zło. Aż vs. Evil Dead kapitalny sezon. Ja niestety nie miałem możliwości z wami wtedy porozmawiać. Ty z Jerem omówiłeś cały pierwszy sezon. Ponownie przyklepuję wszystko, zgadzam się ze wszystkim, co tam powiedzieliście. E, rozmawiałem z wami o serii oryginalnej Martwe Zło. Jestem mega fanem Martwego Zła. Jestem mega fanem tego serialu. Ale podobnie jak wy miałem obawy po finale pierwszego sezonu, czy ten drugi zaskoczy, czy to, jest, czy to będzie sensowne przedłużanie tego. I, I było jak najbardziej. To był Kapitalny sezon, w którym naprawdę już y, twórcy zostali spuszczeni ze smyczy całkowicie. Przekraczają granicę dobrego smaku, jak tylko da się ją przekroczyć. Przekraczają granicę telewizji, jak tylko mogą. Ja wiem, że to jest kablówka i że oni sobie mogą pozwolić na wiele, ale i zazwyczaj korzystają z tego przywileju, ale tutaj korzystają po prostu do potęgi Entei. Niektóre sceny są tak... Mocne i, i, i tak świetne, że, że, że po prostu ja się tak dobrze bawiłem na e, tym e, serialu, jak na niczym innym, a do tego bardzo dużo nawiązań do oryginalnego Martwego Zła. Nie chcę ci spoilerować, bo chyba jeszcze nie widziałeś, ale gęba się uśmiecha. Tyle jest e, smaczków. No niestety zakończenie, znów zakończenie. Tak jak cały sezon jest napompowany w porównaniu do jedynki, tak tak jak wtedy krytykowaliśmy zakończenie, tak tutaj to zakończenie też jest... Yy, mam większą jeszcze krytykę. I, I wydaje mi się, że zakończone jest w bardzo podobny sposób i znów mam obawy, czy w ogóle trzeci sezon... Jak to zostanie dalej pociągnięte? No, ale, ale ogólnie cały sezon, jeśli nie oglądaliście, a jesteście fanami Martwego Złota, to w zasadzie nie wiem, czemu nie oglądaliście. Tu do ciebie między innymi Szyma Smolysza. Nie wiem, dlaczego ty, bo czy, czy, czy, problem z czasem, no, ale czy ty mnie słuchasz cały czas? W ogóle. <śmiech> Coś jeszcze masz? No, w zasadzie nie. Czyli podsumowałeś y, bardzo obszernie rynek książkowy. <śmiech> nie no, jest, ale tak omówiłeś <śmiech> filmy i seriale, a teraz nie może coś o komiksach? Czytałeś coś w tym roku? No właśnie w tym roku kiepska sprawa. Niby było dobrze, no bo Doszliśmy teraz do tego momentu, że jesteśmy na bieżąco z amerykańskim wampirem, z sytuacją w Ameryce. To czy w Ameryce mają jeszcze jeden zeszyt taki specjalny wydany dodatkowo, ale albumowo jesteśmy na bieżąco właśnie. Tak, tak. Kilka dni temu, kilkanaście dni temu wyszedł ostatni siódmy tom, aktualnie ostatni siódmy tom. Jego jeszcze nie czytałem, czekam aż do mnie przyjdzie. Natomiast z całym amerykańskim wampirem jestem na bieżąco. Nadal bardzo mi się podoba, kapitalna seria. Bardzo polecam, chociaż już jest drugi tom niedostępny z tego, co się orientuje, a wydawnictwo e, chyba nie planuje wznawiać, także jest problem z dostaniem tego, bo drugi tom nie był wznawiany po tej całej reaktywacji. E, zakończyliśmy lock and Key i to mnie też bardzo, bardzo cieszy. E, gdzieś tam wydawnictwo Taurus Media przebąkuje, że istnieje możliwość cały czas o tym mówią, że, że, że gdzieś tam chcą wejść w wydanie tych one-shotów w Polsce, tylko że cały czas Dokładnie gdzieś tam, tam są dogrywane chyba sprawy. Z tego, co słyszałem, gdzieś tam pokątnie, to, to jeżeli dojdzie do skutku, to będzie nie wiem na jakiej zasadzie, ale że będziemy zadowoleni, że będzie to coś fajnego, wyjątkowego, nieźle będzie to zrobione. W Polsce wyszedł jeszcze Outcast i cały czas będzie wychodził w następnym roku, znaczy w obecnym roku. Ja niestety nie wziąłem się za to. Miałem w planach czytać komiks, oglądać serial, ale i czasu zabrakło i tak naprawdę tylko zacząłem komiks i tylko obejrzałem gdzieś tam pierwsze sceny z serialu, nie ruszyłem tego. Wyszło Hrabstwo Harrow które jest bardzo dobrze oceniane. Ja ten komiks kupiłem, ale tutaj podobnie jak to ostatnio mówiliśmy przy kolekcjach superbohaterów, czekałem aż Szymas przeczyta, żeby go omówić razem z Szymasem, więc cały czas nie przeczytałem tego komiksu. Leży i czeka. Wszystko moja wina. wszystko No, no moja to, wina. to tak, no a czyja? No, no, czy ja? no nie moja przecież. Ale no. ja też mam ten komiks z domu i czekam na no ciebie. No więc właśnie się dogadaliśmy, że sobie teraz przeczytamy i go omówimy. Z tego co słyszałem, jest to dobry komiks, wizualnie bardzo mi się podoba, chociaż... Może niekoniecznie trafiać do każdego, ale mnie się ten rodzaj rysunków bardzo podoba i wydaje mi się, że kapitalnie pasuje do tej historii. Będę, są plany na dalsze wydawanie tej serii, przynajmniej dwa tomy są w kolejnych zapowiedziach na ten rok, także rewelacja i tak szczerze to nie wiem co jeszcze wyszło w temacie horrorów w komiksach, na pewno nadal wychodzi The Walking Dead gdzieś tam były jakieś problemy z tym przez długi czas e, Taurus nie wydawał żywych trupów to nawet nie wiem czy coś koło roku nie było e, nie pamiętam dokładnie o co poszło oni chyba wykucali się nie mogli dostać materiałów od oryginalnego wydawcy i teraz galopują, teraz nagle wydają tom za tomem, yy, nadrabiają tę serię, yy, przy czym ja cały czas jestem, tak jak w 2013 rozstałem się z tym komiksem na setnym zeszycie, mniej więcej na 17 tomie, tak ciągle nie ruszyłem, a tutaj już jakoś 25 wychodzi w Polsce. I to w temacie komiksów tyle. Ja więcej horrorów chyba nie czytałem. Nie przypominam sobie, żebym czytał horrory. O grach się nie wypowiem, bo, bo nie grywam. Jedyna rzecz, jaka mi się obiła w planszówkach, to, że w tym roku został wydany ostatni piątek że ta planszówka się nazywa. Bardzo chcę to kupić okay. i bardzo chciałbym w to sobie pograć. Tylko to jest, kurczę, to jest takie ogromne pudło i to jest wydatek gdzieś tam między 200 a 300 złotych. A nie bardzo mi stać, żeby wydawać sobie takie pieniądze na grę, w którą będę grywał pewnie tylko na zjazdach. Nie wiem, może kiedyś się gdzieś z kimś zrzucę albo coś, i, albo nie wiem, może grupowo kupimy na zjazdy, bo wydaje mi się, że to fajna gierka może być na tego typu wyjazdy. Taki właśnie slasher w stylu piątku trzynastego w wersji karciano planszowej I to tyle. Więcej nie powiem. Ja w gry nie grywam. Jeszcze z tematu planszówek przypomniało mi się, a pewnie w żadnej innej rozmowy to nie wypłynie, pojawił się Pandemic, czas ktulu. Więc też, jak ktoś lubi pandemiki, to może się zaopatrzyć. A wracając do ciebie, podsumowując, sporo tego było, sporo do nadrobienia, ale przynajmniej dzieje się, nie? No, no tylko, że mówię, no ja bardziej w serialach, a i bardziej w y, kolejnych sezonach, także to takie trochę nędzne podsumowanie, jedynie porównanie sezon lepszy, sezon gorszy, jakoś czekam, aż ktoś poleci u ciebie jakiś serial, w który mogę wejść, y, a pewnie w tym roku się to nie zdarzy, no bo będą gadać o American Horror Story. No może, może może zacznę w końcu. American Horror Story. Zaczniesz, no, skończysz. No, <głos> <głos> <głos> Bardzo się cieszę, że udało mi się obejrzeć tyle horrorów. Mam nadzieję, że w tym roku będę na bieżąco, bo cholernie chcę. No kurczę, lubię ten gatunek, a, a jakoś nie oglądam horrorów na bieżąco. Do kina w ogóle na horrory w zasadzie nie chodzę. Dopiero potem z, z wypożyczalni VHS biorę. No to co, Mando? Życzę ci byś w tym roku jednak trochę częściej zaglądał do kina. I, i co by? Może jednak jakiś nowy serial też się ukazał wartościowy. Dzięki no, ci no, za rozmowę. Dziękuję ci bardzo również. Dziękuję. I co? Do usłyszenia z tym razem. Być może w rozmowie o hrabstwie. Mam nadzieję. A ja czekam na kolejne wstawki i słucham, co tam twoi rozmówcy mają do powiedzenia dalej. Dzięki ci bardzo. Cześć. No to jeszcze trochę posłuchasz. Cześć. <laughs> tak, to był właśnie Hubert i tutaj tego chyba tak za bardzo nie było słychać, bo ja to nagranie trochę pociąłem na potrzeby tej oficjalnej wersji rozmowy, ale w oryginalnym nagraniu strasznie się uśmialiśmy i po prostu obaj mieliśmy ciężką głupawkę, o czym przekonacie się już za tydzień, gdyż, się nie wspomniałem o tym wcześniej, za tydzień w tej czwartej i ostatniej części czasu podsumowań, tak, będzie czwarta część, gdyż nadal mam jeszcze kilku gości w zanadrzu i ja też mu coś mógłbym powiedzieć w końcu na koniec od siebie, więc tej czwartej części mieszczę także bloopersy, gdzie usłyszycie różne wpadki, zarówno jakieś zabawne sytuacje, jak i różne wpadki z planu. A teraz już przejdźmy do naszego drugiego gościa, do Magdaleny Paluch, naszej małej Madzi, organizatorki, koordynatorki Kwasonu. I cóż, zobaczmy co Magda ma nam do powiedzenia. Słuchamy cię Magdo. Cześć Szymon. Chciałam ci bardzo podziękować za to, że zostałam zaproszona do twojego podcastu podsumowującego rok 2016. Jest mi naprawdę bardzo miło, że o mnie pomyślałeś. Nie spodziewałam się w ogóle tego. Jeżeli chodzi o moje takie typy zeszłoroczne związane z grozą, nie skupię się tylko na polskiej grozie. Ogólnie parę zdań chciałam też powiedzieć o grozie takiej... No, światowej, może to za duże słowo, natomiast związanej z filmem, z serialem, z książką też, natomiast nad książką, jeżeli chodzi o książkę, to, to skupiam się głównie na tej jednak polskiej grozie. Oczywiście z braku czasu nie zawsze udaje mi się wszystko, nie wiem, obejrzeć, przeczytać, zobaczyć, ale sam wiesz, jak to jest, że jeżeli się pracuje i i ma się poza tym tysiąc różnych innych rzeczy. No to, to po prostu no, fizycznie nie jest się w stanie ogarnąć wszystkiego, co wychodzi. A wiadomo, że, że i filmów, i seriali, a zwłaszcza tych drugich, bardzo dużo jest teraz na, na rynku. Także może po kolei. Tak sobie podzieliłam na takie mm, partie <gryw> swoją wypowiedź. I zaczęłabym od wydarzeń. Pierwszym takim ważnym wydarzeniem, które było w poprzednim roku, to jest druga edycja konferencji Światy Grozy. Jest to tym bardziej dla mnie taka ważna konferencja, dlatego że co prawda nie uczestniczyłam w niej osobiście, to znaczy nie byłam prelegentem, nie odczytywałam nic swojego, natomiast poprzez jakby uczestnictwo w niej udało mi się brzydko mówiąc, pozyskać, zaprosić kilka osób na krakowski festiwal Grozy Kwason, którego koordynatorem jestem. I te osoby się zgodziły i po prostu w październiku mogłam gościć je, że tak powiem, na swoich włościach. Światy Grozy jest naprawdę bardzo wartościową konferencją. Tym razem odbywała się w Katowicach. Wcześniej w Krakowie byłam też na, na pierwszym w ogóle na pierwszej odsłonie. Tematy są przeróżne i można znaleźć u prelegentów zachwyt nad jakimiś konkretnymi potworami, czy to jest serial, czy to jest film, czy to jest ogólnie jakieś zjawisko grozy. Bardzo podoba mi się ten przekrój i w tym, w tym roku właśnie też wybieram się w kwietniu do Katowic z powrotem na kolejną odsłonę. Także naprawdę wielkie prawa dla organizatorów tej, tej konferencji. Kolejnym takim wydarzeniem, i można się tutaj śmiać ze mnie, ale byłam po raz pierwszy, tak, po raz pierwszy, od razu zastrzegam, na Polkonie we Wrocławiu tym razem. Znaczy odbywał się we Wrocławiu, bo z tego co wiem, to odbywał się w różnych chyba miejscach, miastach. I tam po raz pierwszy, z tego co mi powiedziano i mnie uświadomiono, po raz pierwszy w całości był jeden stricte blok poświęcony horrorowi. Wielkie brawa za to dla Karoliny Kaczkowskiej, która podjęła się organizacji tego przedsięwzięcia, że jakby wzięła i brzydko mówiąc wcisnęła w fantastykę właśnie ten konkretny blog. Zaprosiła wspaniałych autorów. Nie tylko mówię o polskich autorach, ale przede wszystkim też o zagranicznych, czyli o Edwardzie Lee i Jacku Ketchamie. Pierwszy raz spotkałam w sumie zagranicznych autorów, tych, których się czyta, tak? I, i też poznałam oczywiście autorów polskiej grozy, Niektórych już znałam, niektórych dopiero mi się udało poznać. Myślę, że są to bardzo wartościowe i ciekawe znajomości, także naprawdę duże, duże brawa dla Karoliny. Bardzo mi się podobało to, że był przeróżny taki przekrój tematyczny. Także było wiele dyskusji prowadzonych na, na tych panelach, na spotkaniach autorskich. Było bardzo dużo zainteresowanych samym horrorem ludzi. Myślę, że to naprawdę była świetna reklama dla, dla grozy, a zwłaszcza naszej polskiej, tak? która jednak jakby cały czas jest takim zjawiskiem, w sumie można powiedzieć, tak, zjawiskiem niedocenionym. Wiem, jak to wygląda z wiadomych względów. I kolejnym takim wydarzeniem, też w sumie wrocławskim, ja czasami tak się śmieję, że chciałabym mieszkać we Wrocławiu, bo wtedy może wszystko by było prostsze, to taką imprezą grozową jest Horror Day, Dolnośląski Festiwal Grozy. To jest impreza, która powstała rok po Kwasonie, także teraz w 2016 roku odbyła się trzecia edycja. Z tego co wiem, troszeczkę zmieniła się osoba koordynująca Festiwal, Natomiast to jest też tak, że, że to jest tak jak w przypadku kwasonu no, impreza jednodniowa, natomiast skupiająca się stricte na horrorze. Więc i były tam prelekcje osób związanych naukowo z grozą, jak i spotkania czy tam panele autorskie. Byłam na przykład na spotkaniu z Magdaleną Kałużyńską, lub też było bardzo fajne spotkanie dotyczące antologii City, w której wzięli udział Kazimierz Kyrcz, Michał Walczak. Także, także nie, naprawdę bardzo, bardzo dobrze zorganizowana impreza i wspaniała dekoracja. Bo niestety w, mojej, w moim miejscu kwasonowym niestety nie da się za bardzo, że tak powiem, poszaleć. No i wiadomo, no jest kwasą, tak? Krakowski Festiwal Grozy, w tamtym roku odbyła się czwarta edycja, że tak powiem, nie mnie oceniać jak wyszła, natomiast podobno goście byli zadowoleni, więc to jest taki miód na moje uszy, także mam nadzieję, że, że ta impreza się będzie jakoś rozwijać w miarę prężnie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o książki, bo jakby właśnie dzięki książkom, dzięki polskiej grozie mogę zapraszać gości na swoją imprezę, to powiem tak, nie jest zawsze łatwo, dlatego że jak już wcześniej wspominałam, z czasem jest kiepsko. Ja jeszcze pracuję w bibliotece, więc jakby nie tylko skupiam się na, na polskiej grozie i w ogóle na grozie, czasami coś innego fajnego wpada w ręce. Natomiast tak, jeżeli chodzi o zeszłoroczne książki, które zapadły mi w pamięć, spodobały mi się, to jest to na pewno kostuszka Karli Mori. Miałam przyjemność być takim betatesterem, i naprawdę książka wywarła na mnie duże wrażenie. Karla połączyła tam takie wątki troszkę patologicznej rodziny. Ale z elementami, można powiedzieć, takiej naszej mitologii słowiańskiej. Także bardzo dobra pozycja, powieść. Myślę, że Karla się nie obrazi, natomiast na pewno dużo lepsza od debiutu I, i naprawdę kibicuję dziewczynie, żeby jej kolejne książki były coraz lepsze, bo, bo kostuszka naprawdę wywarła niesamowite wrażenie na mnie. Może dlatego, że że jakoś też trochę mi się skojarzyła z Scary Stephena Kinga. Nie wiem, takie dziwne skojarzenie, ale ci, co czytali, to może się dopatrzą tego, co ja. W każdym razie to jest moja, moje zdanie, tak? Także, także ja tak uważam. Kolejną książką, po którą z chęcią sięgnęłam, aczkolwiek z pewną dozą takiego... Może już zmęczenia materiału to było zombie.pl autorstwa Roberta Cichowlasa i Łukasza Radeckiego. Zresztą chłopaki za tę książkę teraz dostali e, nagrodę Złoty Kościej, więc gratuluję. <śm> Jeżeli chodzi o, o właśnie o tę książkę, przyznam szczerze, że jakby temat zombie y, troszeczkę już mnie zmęczył, bo w pewnym momencie, wiadomo, przez popularność serialu The Walking Dead y, tego tych zombiaków po prostu stało się zbyt wiele. Y, wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz zombie, tak? Natomiast mnie się osobiście podoba właśnie taki... Y, no pastiszowy klimat tej tej książki, że po prostu coś na takiej zasadzie, wiesz, jest impreza, fajnie się bawimy, wstajesz rano i zamiast mieć kaca, po prostu świat się zmienił o 180 stopni, tak? Okej, okay, kaca masz, ale jest jeszcze coś, tak? I zaczyna się po prostu walka o życie najpierw na kacu, potem już mniej. Generalnie chodzi o to, że, że fajnie Robert z, z Łukaszem fajnie pobawili się konwencją, trochę pościemniali, trochę ponaginali fakty, natomiast przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa dalszej części, dlatego, że no, prawdopodobnie no w tym roku z tego, co wiem, ma wyjść kolejna, kolejna część tej książki, tej serii. Zresztą na wspomnianym już wcześniej Polkonie właśnie Robert z, z Łukaszem wspominali, że może się skończyć nawet na, na kilku y, częściach. Także może to być taka, wiecie, no, świetna, świetna jakaś y, seria, tak? Także kibicuję chłopakom z całego serca, żeby, żeby pomysły im się nie wyczerpały i, i, i żeby cały czas y, ta. Y, to w sumie, to nie wiem, jakby to można powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś komediowa książka. Natomiast y, Hmm, no po prostu lekka, straszna, zabawna czasem. Mnie się podobało, no. Może prosta jestem. Kolejną książką, o której warto wspomnieć, myślę, że jest to kolejna część antologii Grozy City. Wydawnictwo Forma jakby nie... Mm... Nie odpuszcza. Seria ta sobie cieszy się niezwykłą popularnością, tak, tak mi się wydaje. Zresztą, z tego co wiem, bardzo wielu autorów zgłasza się do, do tego projektu i chce publikować swoje opowiadania w, w, tej, w tej antologii. Dlatego Antologia City numer 3 myślę, że też jest warta polecenia. Wiadomo, jak wszędzie, znajdują się tam troszkę lepsze opowiadania, troszkę, może troszkę słabsze, ale każdy może znaleźć tam coś dla siebie, tak? Dlatego może to jest takie, takie fajne i ciekawe. Jeżeli chodzi o, o dobór tekstów, to nad tym czuwał Kazimierz Kircz. Przede wszystkim, także moim zdaniem kolejna część tej antologii, czyli właśnie ta wspomniana trzecia, jakby nie, nie traci na, na, na tym, co już znamy i, i co już mogli nam pokazać właśnie autorzy. Zresztą szykuje się czwarta część, więc, więc myślę, że, że jednak, no mówię, ta akurat antologia grozy cieszy się niesłabnącą popularnością i myślę, że że ma potencjał wśród właśnie wielu antologii czy, czy zbiorów opowiadań, które jakby nie, nie potrafią się przebić do czytelnika. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale to, to już jakby nie, nie, nie moja bajka. I kolejną książką, którą chciałam polecić, to jest książka Bez Znieczulenia Juliusza Wojciechowicza, wydana przez wydawnictwo Gmorg. To jest zbiór opowiadań, debiutancki zbiór opowiadań Julka, w którym możecie no, przeczytać o strasznych rzeczach, ale takich strasznych rzeczach, które dzieją się wokół nas. Czyli autor w świetny sposób przekuwa jakby znaną nam rzeczywistość i robi z niej coś ciekawego, ciekawy zabieg. Czyli, nie wiem, widzisz codziennie sąsiada, który wychodzi po gazetę i, nie wiem, rozmawia z panią w kiosku i, i pali papierosa, a Julek ubiera całą, cały ten epizod, całą tą scenkę w coś takiego fantastycznego, że jest to czasem groteska, jest to czasem groza, jest to czasem coś takiego niesmacznego wręcz, więc, więc po prostu ze zwykłych, codziennych spraw, codziennych sytuacji Julek robi bardzo, bardzo fajne, fajne zabiegi i opowiada bardzo ciekawe, wręcz czasem oburzające historie. Także jestem, bardzo, bardzo na tak, jeżeli chodzi o tę książkę. Myślę, że dość niedocenioną i mam nadzieję, że, że jednak coraz więcej osób zacznie, zacznie sięgać po, po, w ogóle po jakieś y, krótkie formy tego autora. Przekona się do niego, bo, bo naprawdę... Julek ma, ma duży potencjał i, i myślę, że, że bardzo, bardzo wiele do, do napisania jeszcze jest przed nim. Także bardzo mu kibicuję mocno. I taką książkę, którą sobie chciałam zostawić na koniec, tam wspominałeś, że mogę ewentualnie wspomnieć o czymś, co wywarło na mnie dość duże wrażenie, jeżeli chodzi o zeszłe lata, to ja tak tylko krótko wspomnę, że jest to książka, która mi bardzo pomogła. To znaczy, nie, nie jest stricte związana z grozą, aczkolwiek jest o śmierci, tak? Jest to taki wywiad y, z Adamem Ragielem. To jest y, człowiek, który y, zajmuje się szkoleniami funeralnymi. Y, ma swoje takie centrum, w którym właśnie te szkolenia wykonuje i y, i on tam opowiada bardzo dużo, dużo i, i ciekawie na temat tego, jak wygląda praca w, w takim zakładzie pogrzebowym, co się dzieje z człowiekiem, ciałem już tam na miejscu, jak on to odbiera jako osoba, która już tak długo tam pracuje i tak dalej. Także taki wywiad rzeka, który naprawdę wciągnęłam po prostu, jak, jak to się czasami śmieją ze mnie rzeczy tam od pętli do pętli, tak? czyli po prostu w drodze do pracy. Bardzo mnie pochłonęła ta książka, ale mówię, to jest rok 2015, także nie zeszłoroczna, natomiast mówię, bardzo bardzo ciekawa, fascynująca o śmierci. No a wiadomo, śmierć to jest też y, głównym motywem w, w naszych ulubionych horrorach i grozie, tak? Cóż, chciałabym jeszcze wspomnieć pokrótce o, o czasopiśmie Okolica Strachu, Fajnie, że taka rzecz powstała. Fajnie, że zaczyna się rozwijać. Jest coraz większe zapotrzebowanie na, na tego typu pismo, że ludzie chcą czytać. Fajnie, że nie jest skupiona tylko na opowiadaniach, tylko można znaleźć w, w okolicy strachu również ciekawe felietony, też wywiady. Także bardzo kibicuję całej redakcji okolicy strachu, żeby po prostu świetnie sobie radziła dalej na rynku, żeby miała większy nakład i docierała do większej rzeszy ludzi. Może to będzie jednym z, z takich lekarstw na, na to, że ludzie bo, boją się horroru, tak grozy. Może mają za dużo jej na co dzień, okej. Okay. Natomiast, no mówię, trzymam kciuki za to, żeby, żeby to czasopismo... Prężnie się rozwijało i, i docierało do, do wielu, wielu i było coraz grubsze na przykład. I co, jeżeli chodzi o filmy, to tylko tak szybciutko. Z tych, co zrobiły na mnie duże wrażenie, to The Witch, czyli w większości znana historia o czarownicy. Potem Zombie Express. Ostatnio nawet jechałam Pendolino i śmiałam się, że pewnych scen w naszym pociągu nie dałoby się zrobić i zrealizować. Albo niektóre rozwiązania bohaterów by nie wyszły w naszym Pendolino. I Under the Shadow. To jest dość ciekawe, bo jest to film irański. On został nagrodzony nagrodą BAFTA. I bodajże był teraz nominowany do Oscarów jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Ogólnie w tle dzieje się, znaczy nawiązuje do wojny irańsko-irackiej i w tle dzieje się ta wojna, natomiast bardzo fajnie nawiązuje do, do irańskich wierzeń. Naprawdę bardzo mi się podobało. Dawno mnie nie wciągnął tak bardzo film jak, jak właśnie ten, Under the Shadow. Także jeżeli nie widzieliście, polecam. Myślę, że powinien się spodobać, aczkolwiek wiem, że tego typu filmy nie przypadają do gustu szerszej publiczności. Natomiast no, spróbujcie, tak. Nie, nie tylko amerykańskie horrory są super i. i nie wiem, przykładowo japońskie, tak. <śmiech> I jeszcze na koniec, żeby nie przedłużać, bo miałam się zmieścić w 20 minutach, a już jest trochę więcej. Seriale. Na pewno, Exorcysta serial Egzorcysta na początku bardzo... Pierwszy odcinek dziwny. To znaczy, nie mogłam się wciągnąć w historię. Natomiast z każdym odcinkiem coraz lepsze, lepsza historia wciągająca wyraziste postacie ojca Markusa i ojca Tomasa i świetne nawiązanie do do Egzorcysty w ogóle filmowego, czy, czy, czy książkowego. Zaskakujące wręcz, tak myślę. Fajny taki twist. Z tego co wiem, niestety drugi sezon może być, a może nie być. Natomiast nie zdarzajcie się, bo jeżeli obejrzycie jeden cały sezon, to, to też będzie jakby zamknięta historia, więc nie będzie takiego szoku, że skończycie ostatni odcinek pierwszego sezonu, a tu się okazuje, że kurczę, nie ma dalszego ciągu, tak? Także naprawdę polecam egzorcystę z 2016 roku serial bardzo, bardzo fajny. Zresztą Gina Davis tam gra i po raz pierwszy po latach kurczę, zobaczyłam babkę, którą kojarzę z, nie wiem, z Beetlejuice, tak? I obecnie oglądam trzeci sezon i ostatni salem. że dzieje się w XVII wieku i nawiązuje do, wiadomo, tych y, polowań na czarownice i tak dalej. Głównym wątkiem całego serialu, który bodajże y, po raz pierwszy został, y, pierwszy sezon jest chyba z, z 2014 roku, y, głównym takim wątkiem przewodnim to jest... Y, miłość i romans czarownicy Mary Sibley z Johnem Aldenem, zwykłym takim śmiertelnikiem, wojakiem. Wokół tego jest cała otoczka, są czarownice, jest mrocznie, jest, jest bardzo tak klimatycznie. Także, jeżeli lubicie klimat czarownic, jeżeli lubicie starą, wstrętną, brzydką Anglię i, i tak dalej, to, to naprawdę polecam wam z całego serca. Mnie się bardzo podoba. Jestem ciekawa, jak twórcy zakończą ten serial. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o, o moje podsumowanie. Przepraszam, że przedłużyłam. Mam nadzieję, że nie jąkałam się za bardzo i że mój debiut nie wypadł tragicznie. Bardzo wam dziękuję i jeszcze raz tobie, Szymonie, za zaproszenie. I pozdrawiam. Dzięki. Cała przyjemność po naszej stronie. Również pozdrawiamy. I przechodzimy od razu do kolejnego gościa, czyli do Jacka Brzezowskiego Stchnienia grozy. I chociaż tchnienie grozy kojarzycie zapewne głównie z literaturą, to zdradzę wam, że Jacek skupi się na zupełnie innych mediach, na jakich posłuchajcie. Cześć, cześć, cześć, witam. Co tam u Ciebie słychać w nowym roku? Jak się zaczął ten 2017? Oj, 2017 akurat zaczął się dla mnie dosyć intensywnie, bo ostro ruszyłem z tchnieniem grozy i jak być może część osób zauważyła, napieram z górami szaleństwa, które są wymagającą pozycją i, i nagrywam po prostu w, to w 12 odcinkach i leci to aż do marca, więc nowy rok to są dla mnie góry szaleństwa właściwie. I tak, tak i, i duże, duże perspektywy, jeśli chodzi o to, co będzie dalej, ale tutaj nie będę jeszcze nic zdradzał, ale wszystko wygląda dobrze. No to super. A jak byś ocenił ten ubiegły rok, jeżeli chodzi o grozę? Co tam ciekawego ci wpadło w oczy, uszy, mhm. ręce? Wiesz co, ubiegły rok dla mnie był um, rokiem spod znaku um, Ogólnie horroru w grach fabularnych, a konkretnie w takim bardzo wąskim zakresie tych gier, którym się interesuję od dawna, to znaczy Zewktulu i tym, co wydawnictwo Okausium, czyli wydawcy Zewktulu, robili przez ostatnie 4 lata, bo oni wystartowali z nowym wydaniem Zewktulu Kickstarterem w 2013 i. Do zeszłego roku nie udało im się tego wydać, ten projekt praktycznie zabił wydawnictwo, tam były duże zmiany i w końcu w zeszłym roku udało im się to wydać i był to wielki hit. Jakby obiektywnie patrząc wiele można się przyczepić do tej gry jeśli chodzi o stronę taką estetyczną wizualną ale... Kaozją potwierdziło, że Zewktulu jest standardem wśród gier fabularnych, i ten, ten mit taki Zewktulu, jako tej pierwszej gry horrorowej, jaka jest na rynku, się utrzymał. Pomimo że gra tak naprawdę od tych 20 czy 30 lat praktycznie się nie zmieniła, w sensie sedno gry jest nadal to samo i można korzystać z materiałów, które były opublikowane za pierwszym razem teraz yy, przy okazji tej nowej edycji. A to wszystkie dodatki są kompatybilne, tak? To nawet nie wiedziałem w sumie. Tak, to jest tak, że właściwie... Yy... System zmienił się na tyle niewiele, że możesz używać spokojnie rzeczy, bo, bo ze Cthulhu jest taką grą, w której system pełni zupełnie drugorzędną rolę, a to co jest właśnie najistotniejsze, to jest ta fabuła. Więc ja miałem wiele gier, kiedy z tego, że ja prowadzę akurat Zew Cthulhu, to było wiele gier, kiedy tych kostek było naprawdę niewiele i nie ma żadnego problemu, żeby adaptować stare rzeczy do nowego wydania z Zewoktulu i naprawdę polecam tę grę, ponieważ wydaje mi się, że jest ona jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza i kaozium ruszyło z zupełnie innym podejściem do tej gry i pojawiają się nowe fajne rzeczy i właśnie ten 2016 to było takie, bo sama gra była chyba dostępna już trochę wcześniej, ale w zeszłym roku dopiero ona wyszła w papierze oficjalnie. A teraz w tym roku zaczynają się już pojawiać dodatki, które naprawdę są godne uwagi i każdy, kto się interesuje grami fabularnymi powinien sobie prześledzić to, co się dzieje, bo są to naprawdę fajne rzeczy. A z kolei e, równolegle do Zawoktulu, e, pojawiły się dwie reedycje gier, a właściwie one nadal są takie trochę w powijakach, bo to, są, bo to wszystko oczywiście leci na kickstarterach. I pojawiły się dwa naprawdę ciekawe tytuły. Jeden tytuł to jest takie pośrednie nawiązanie do zawoktulu, czyli Delta Green. To jest taka gra, która jest trochę pastiszem tych klimatów archiwum X, ale w takim roczniejszym wydaniu właśnie związanym z, tyłu, z tą całą mitologią Lovecrafta i, i tego Kuka Lovecraftowskiego we współczesnych czasach, czyli taka pełna konspira i mm, naprawdę fajne i dorosłe tematy poruszane w tej grze. Więc jeżeli kogoś tak y, trochę odrzuca taka kiczowatość ze WCthulhu momentami, to Delta Green naprawdę jest tym tytułem, który powinien zainteresować dużo ludzi. Ja ostatnio prowadziłem taki scenariusz wprowadzający do nowego wydania Delta Green, jest naprawdę dobry. Jest to materiał dostępny za darmo i szczerze polecam, bo jest to, nawet jeżeli ktoś nie gra w gry fabularne, czy nawet jeżeli ktoś nie prowadzi, to powinien sięgnąć po ten darmowy wstępniach właśnie do Delta Green, bo jest rewelacyjny. Fabuła jest przednia i jest zupełnie bardzo nie czarno-biała. W sensie są to rzeczy, które chwyciły moich graczy tak, że... Naprawdę nie wiedzieli, co robić, i jest to fajny wyznacznik tego, jak dobra jest gra, że jeżeli każda, każda decyzja jest zła, to znaczy, że jest to dobra gra, jak dla mnie. Ale Delta Green nie została wypuszczona przez tych samych ludzi, co, Zew. Nie, nie, nie, nie. Delta Green została wypuszczona przez Pagan Publishing. Jest to takie Aha. wydawnictwo, które wydawało i wydaje nadal. Unspeakable Oath to jest taki magazyn poświęcony, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale w, oni, oni zajmowali się właśnie publikacją dodatkowych materiałów do Zawoktulu i Delta Green oryginalnie było dodatkiem do Zawoktulu, ale w tej chwili jest osobną grą, która tak naprawdę bazuje na tych samych zasadach, więc e, nie trzeba mieć podstawki do Zawoktulu, można spokojnie kupić Delta Green, której Obecnie na rynku tak naprawdę nie ma poza podręcznikiem dla graczy, który zawiera wszystkie zasady i jest naprawdę cudownie wydany w twardej oprawie, pełen kolor yy, i można spokojnie grać. Są w sieci dostępne yy, sporo scenariuszy do kupienia, na razie w formie cyfrowej i nawet chyba darmowa kampania przez autora w ogóle Delty Green, więc yy, zaplecze materiałów jest spore i jeżeli ktoś chce trochę taki właśnie klimaty True Detective na przykład coś w tym stylu, to zdecydowanie mhm. Delta Green jest tym tytułem, który... Ja, bo ja wcześniej powiedziałem, że to jest trochę pastyż dla... Do, w nawiązaniu do Archiwum X, ale bez, bez tej takiej kiczowatości Archiwum X. Więc oczywiście tam ci ta konspiracja, te organizacje pozarządowe, które kontrolują rząd i tak dalej istnieją, ale w takim mrocznym wydaniu. Więc Delta Green na pewno, a z kolei drugą grą, która dopiero została ogłoszona i miała wyjść na koniec 2016 roku i do tej pory niestety jeszcze nie wyszła, to jest reedycja kultu. Kult to jest z kolei szwedzki horror fabularny, który jak sama nazwa wskazuje, jest kultowy i to była gra, która oryginalnie jak była wypuszczona, w ogóle była sprzedawana w czarnej, foliowej torebce gdzieś spod lady, ponieważ sama okładka została zbanowana w Szwecji i w ogóle wszędzie, czy chyba, czy chyba, w, czy, czy że poza Szwecją, była w każdym razie to była ta gra, którą nie można było pokazywać. Tam na okładce był jakiś szlachtowany anioł, krew i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nowa edycja kultu też nie zawodzi. Okładka jest, no, delikatnie mówiąc niepokojąca, ale niestety jeszcze nie wyszła. I kult to jest takie apogeum już bluźnierstwa, herezji w grach fabularnych, ale jednocześnie w taki e, dorosły i lekko zakręcony sposób, więc... E, Twórcy choćby świata roku, jeżeli ktoś się orientuje, inspirowali się kultem, ale kult zawsze zostaje gdzieś w tle, jako takie, taki archetyp właśnie pokręconego i takiego bardzo bazującego na jakimś takim okultyzmie horroru, który tak na serio nie wiadomo, o co w nim chodzi. Bo nie ma, nie ma co tutaj zdradzać jakby tła i ogólnie całej historii kultu, bo to jest osobna pogadanka. Ja sam zresztą nie jestem specem w tym, ale jest to na pewno tytuł, po który sam sięgnę, pomimo że sam nie za bardzo lubię za poważne gry, bo lubię jednak taką dozę zabawy, bo uważam, że jednak horror, który... Ciągle straszy i ciągle jest takim na serio, w 100% poważny i taki przygnębiający. Jest po prostu męczący. Sam zresztą prowadziłem taką jedną kampanię i uważam, że, że to jest za ciężkie. To za bardzo wchodzi w głowę i, i jednak trochę śmiechu się przydaje. Ale jeżeli ktoś lubi właśnie takie naprawdę ciężkie klimaty z pogranicza jakiejś takiej gnozy, sekt dziwnych, chrześcijaństwa i tak dalej, to Kurs na pewno będzie właśnie grą. Więc to grał. Więc to były takie trzy właśnie tytuły gier fabularnych, które bym polecił. A jak jest z dostępnością? Bo my mówimy teraz o anglojęzycznych wydaniach, mm, tak? Mm. Bo, znaczy, w chyba szóstka była wydana w Polsce, nie? Bo szóstka była ostatnia. Tak, była wydana. Ja nie, miałem, ja nie miałem tego w ręce, ale ja słyszałem, że to była jakaś zupełna porażka i jeżeli ktoś e, nie ma problemów albo ma małe problemy z angielskim, to naprawdę polecam sięgnięcie po angielską wersję, ponieważ w polskiej nie będzie. E, nie słyszałem, nie widzę w Polsce niestety gry fabularne przędą, jak widać i i jakby nie liczyłbym na to. Ja, ja, ja osobiście sam uczyłem się angielskiego z uporem maniaka rozszyfrowując drugą edycję Dungeons and Dragons i, i polecam to każdemu, bo to jest naprawdę świetny sposób, żeby nauczyć się bardzo dziwnych słów po angielsku. No i w przypadku tych podręczników to na pewno. Tak, tak. A, a, a na pewno też jakby poszlifować angielski i nauczyć się. No serio, to nikt na tym nie straci, jeżeli ktoś się nauczy angielskiego, grając w gry fabularne. Okej, okay, czyli mówisz, że nie polecasz tej poprzedniej, a ja właśnie, bo ja ją kupiłem, tylko ze postawiłem ją na półce i jakoś tak w sumie chyba nią nie sięgnąłem w końcu znaczy, nigdy. Ja nigdy. ja nigdy nie korzystałem z polskiego wydania woktulu yy, I niestety bo była chyba piąta edycja, i potem właśnie była ta szóstka, a w międzyczasie jeszcze była 5,5 i, i te. Te, poza piątką te edycje po polsku były jak dla mnie dosyć koszmarnie wydane, jeśli chodzi o stronę taką wizualną. Ja przez lata używałem piątej angielskiej edycji, która ma naprawdę niepokojące czarno-białe grafiki i jest lekko dziwna, bo, bo ta nowa siódma edycja jest w pewnym kolorze, naprawdę ładne ilustracje w większości ale ten taki czarno-biały, archaiczny charakter podrężnika został jakby rzucony w kąt i teraz mamy nowy rynek, nowe wymagania, nowy gracze, więc pewien kolor, twarda oprawa, lśniący papier, więc wszystko musi być naprawdę no, ładne. Właśnie tak wyglądało ta ostatnia mam wrażenie, bo dodatki te stare, ale... Mhm podręcznik główny, skupiłem już ten nowy, niestety. To mi się wydaje, wiesz to mi się wydaje, że to jest tak, że jeżeli masz starsze wydanie, to jakby gra ma pewne istotne zmiany, ale one nie są na tyle duże, żeby y, musieć kupić nowe wydania. Na pewno pojawiają się nowe fajne rzeczy do Zewu Ktulu, którymi warto się zainteresować i bez problemu można grać w jakiejkolwiek kombinacji edycji, więc to nie jest problem. Okej. Okay. Dobrze. I Delta Green i Kult też dostępne są w anglojęzycznej wersji, bo po polsku bo nawet nie były wydawane nigdy, nie? Nie, nie, nie, nie. Znaczy delta to ogólnie jako nowość, to nie, a kultu też nie kojarzyło. Delta, to znaczy delta była wydana w 96 chyba roku, po raz pierwszy jako dodatek do Zewu, z, kilk Ale jako tak, z kilkoma dodatkami, jeszcze do, do samej jakby Delty jako dodatku też, a w papierze w Polsce ja widziałem, że była dostępna Delta już od kilku miesięcy. Natomiast Kult, jak powiedziałem, to jeszcze nie był, nie jest wydany, oni tam mają, ja ogólnie podchodzę z, sam z dużym dystansem do Kickstarterów, bo sam czekam na projekt, który został sfinansowany właśnie ze 3 lata temu i, i naprawdę już, już nie chcę wchodzić w kickstartery, a kult cool wygląda na to, że jest jednym z tych projektów, który będzie się ciągnął nie wiadomo jak długo. No szkoda. No niestety. Dobra, a czyli przeszliśmy przez te gry fabularne, mm -hmm. a czy poza nimi coś jeszcze przyciągnęło twoją uwagę? Wiesz co, był ogólnie... Z grami komputerowymi to ja mam trochę tak, że znajdę jeden tytuł, który pogram sobie i potem przez pół roku nic nie dotykam, chyba że to są naprawdę jakieś głupkowate tytuły, które po prostu odciągają mnie na 5 minut i, i daj sobie spokój, bo już minął gdzieś taki okres w moim życiu, kiedy naprawdę mogłem poświęcić sobie trochę więcej czasu na zagranie w coś fajnego, ale, ale też to wynika bardziej z tego, że większość z tych gier, które dzisiaj są dostępne po prostu mnie nie wciągają ze względów fabularnych jeśli chodzi o taką pełną naiwność fabuły i zupełnie mnie przekonywujące właśnie postacie, sytuacje i tak ale była jedna taka gra, która naprawdę była fajna i sam charakter gry bardzo mi się spodobał, ponieważ była to gra, która była horrorem i było praktycznie zero konfliktowości w tej grze, w sensie nie można było, chyba nie można było zginąć. Nie można było natknąć się na żadnego potwora, bo daje, że nie pamiętam. Chyba coś tam jeszcze, chyba coś tam gdzieś kluczyło, ale, ale sama gra polegała na tym, że się eksploruje teren. I była to gra, polska zresztą gra, Layers of Fear, mhm. która polegała, m, której jakby tło fabularne polega na tym, że gramy m, trochę taką postacią w klimatach, rodem z książki Portret Doriana Greya. To są, to są właśnie te klimaty i gramy takim malarzem, któremu troszkę odbiło coś i maluje portret swojej żony, której nigdzie nie widać. I on malując ten portret jakby y, odsłania historię tego, co się stało i dlaczego on jest zamknięty sam w domu i dlaczego ten dom wygląda jak wygląda. I polecam tę grę, bo jest naprawdę... Jak to mówią Anglicy, lekko creepy i są naprawdę fajne chwyty, które były wykorzystane w tej grze, które mnie ujęły, a od czasu właściwie Aliena nie widziałem żadnego fajnego horroru na peceta, więc tego, że właśnie na pececie gram. Ja wiem, że od razu ludzie posiadający PlayStation powiedzą, że tak, tak, po drodze jeszcze były inne fajne rzeczy, ale no niestety. <śmiech> Więc e, tak, jeżeli ktoś by miał zagrać jeden fajny tytuł horrorowy z całego roku, to naprawdę polska produkcja Layers of Fear, którą można stosunkowo tanio dostać i nie poświęcić miesięcy grając w to, to jest moim zdaniem dobry wybór. A ograłeś DLC może? Nie, nie, widziałem i, i bardzo mnie to zainteresowało, zupełnie jakimś przypadkiem to zobaczyłem, bo w delce chyba chodzi o to, że się gra córką głównego bohatera, czy, czy w ogóle, czy dzieckiem jakby, nie wiem, czy to, to jest powiązane, czy nie, ale się przymierzam trochę, tak, to jest na pewno tytuł, który chciałbym zobaczyć, ostatnio spaliłem kilka innych gier, ale stwierdziłem, że to jest taka strata czasu, bo ja naprawdę, no... Po prostu nie nawet te takie topowe tytuły. To jest dla mnie strata czasu. Jakby od czasu Grand Theft auto 4, gdzie postacie i sama fabuła mnie po prostu zniszczyła. To poza LA Noir i właśnie Alien Isolation nie znalazłem żadnego fajnego tytułu i stwierdziłem, że po prostu no nie ma sensu. Nie ma sensu kupować i odpalać gier, które po 5 minutach okazuje się, że są tak głupie i naiwne, że nie da się w to grać. A Layers of Fear właśnie taką e, grą nie jest i polecam. Okej, okay, czyli polecam Layers of Fear i ewentualnie powrót do Aliena. Mhm. A z innych mediów? Czy coś jeszcze ciekawego? A, a, wiesz co, były... Były dwa seriale, właściwie to jest tak, że jeden serial to jest Black Mirror, to jest serial, który nie jest serialem z zeszłego roku, ale w zeszłym roku został wypuszczony trzeci sezon mhm, tak. i ja ogólnie sobie odświeżyłem całość, z racji tego, że nie widziałem tych poprzednich i ciągle przez lata wiele osób mówiło obejrzej, obejrzej, obejrzej, w końcu stwierdziłem, że siądaj, obejrzałem wszystkie i Black Mirror to jest zdecydowanie... Od czasu Masters of Horror i Fear Itself, to jest serial, który naprawdę przykuł moją uwagę, bo od czasu tamtych dwóch tytułów nie widziałem żadnej fajnej antologii, opowiadań, grozy w formie serialu właśnie. Aha. Fajnie by było, gdyby ktoś mnie oświecił i powiedział, że było to, to i to, ale no, no nie znam nic fajniejszego od Masters of Horror i Fear Itself. Może z tych starszych to tam Twilight Zone i Outer Limits, ale tak to właśnie Black Mirror. Jeszcze Inside Number 9 to jest tytuł, który nie jest horrorem i tylko wrzucę po prostu na sekundę. Nikt o tym tytule nie wie, sprawdźcie sobie Inside Number 9. Black... Ja też nie wiem, aż zanotowałem. <laughs> Inside Number 9 nie jest horrorem ale jest bardzo, bardzo dziwnym serialem brytyjskim, którego odcinki trwają około 20 minut, więc się go świetnie ogląda, ale to nie jest horror, ale są bardzo straszne te odcinki, w sensie takie dziwne i chyba w każdym sezonie jest jeden horrorowy odcinek, więc jakby polecam, bo na pewno docenicie, ale Black Mirror właśnie jest tym takim strasznym serialem, bo... bo to de facto nie jest horror, ale, ale ze względu na te tematy, które tam są poruszane, on jest straszny. Mm -hmm. I trzeci sezon właśnie został wypuszczony w zeszłym roku i niestety trzeci sezon jest... No może nie jest totalną porażką, ale to jest ten sezon, który został przejęty przez Amerykanów, bo, bo wcześniej to była produkcja brytyjska, a trzeci sezon to jest produkcja Netflixu i to widać i czuć. I po prostu... Od pierwszego odcinka... Wydłużono go też, ale właśnie... Wydłużono, aha, tak, tak, że, tak, tak że, że jest sześć odcinków zamiast trzech w sezonie. I, i to się czuje. Takie, mm, takie umilenie tego serialu. Sprawienie, że jego się ogląda fajnie. Ja po prostu miałem przy poprzednich sezonach, miałem Black Mirror, miałem coś takiego, że musiałem sobie zrobić przerwę. Musiałem sobie obejrzeć, jak tam odcinek Gry o Tron, czy wyjść na spacer, czy coś takiego, pomyśleć o tym. bo Po prostu bo ten serial to jest taki gwóźdź do trumny. A trzeci sezon to jest. No to jest taka zabawa trochę. To jest taka zabawa konwencją, i nie mówię, że fabularnie jest zły, bo moim zdaniem to są nadal fajne historie ale ten taki, to takie uczucie pełnego zniszczenia gdzieś, gdzieś zostało oddalone i, i, i mam niestety wrażenie, właśnie, że były to decyzje ze Stanów, żeby bardziej umilić oglądanie tego serialu. Więc no niestety, nadal warte polecenia, ale nie tak dobre jak poprzednie sezony. Mhm, dobra, czyli mamy Black Mirror i rzeczywiście ja też teraz zacząłem się zastanawiać, ale rzeczywiście już nie ma takich antologii, no bo tak wymieniłeś właśnie po tamtej stronie z roku, było nie wiem, te jeszcze takie bardziej młodzieżowe mhm. czy było jeszcze ciemności, było opowieści skrypty potem właśnie Mistrzowie Horroru, mhm. sam strach a teraz no właśnie Black Mirror i, i, i nic mi do kogo no. nie przychodzi, pustka jeszcze z American Horror Story, no nie do końca w tej konwencji, ale też jakoś tam... No niby tak, bo tam każdy sezon jest jakąś osobną historią, ale m, ja zupełnie nie kupuję American Horror Story i tak jak wiele osób mi mówi, że to jest takie super, to jakoś jak nie mogę się przekonać do tego. Obejrzałem jeden odcinek i, i, i podziękowałem. <laughs> Mówią, że, że kolejne sezony są inne i może powinien spróbować inny sezon, może, ale no, jest tyle fajnych rzeczy do obejrzenia, że to pozwoliłem sobie dać spokój z tym. Okej, okay. dobrze, wspomniałeś, że jeszcze jeden serial. Tak, jeszcze jest jeden serial, który jest bliski mojemu sercu z wielu względów. Mówię tutaj o Stranger Things. Jest to serial, który zupełnie mnie zaskoczył. Ja lubię oglądać rzeczy, zupełnie nie wiedząc, co zaczynam oglądać. Jak tylko wiem, że ktoś mi coś poleca, albo wiem, że coś jest wybija się tak powyżej płaszczyzny, to chcę to sprawdzić, ale nie oglądając żadnego trailera, żadnych zajawek. Na przykład poszedłem sobie na Gwiezdne Wojny w ten sposób i, i naprawdę miałem niezły ubaw bez oglądania trailerów. Trailery, moim zdaniem, to jest zło dzisiejszych czasów. No co ja szczęście. I, i no, dlatego, że można obejrzeć trailer i tak naprawdę wiesz o co chodzi, albo tak jak w przypadku Gwiezdnej Wojny obejrzeć trailer i oczekiwać się jednej sceny, okazuje się, że w finalnym yy, w finalnym montażu tej sceny na przykład nie było. Nie? Więc to są jakieś takie dziwne rzeczy. Ale Stranger Things nie widziałem nic kompletnie i zaskoczyło mnie w tym serialu bardzo wiele rzeczy. Od obsady przez ścieżkę dźwiękową po tematykę różnego rodzaju nawiązania, ten taki klimat lat 80 i, taki, i taki, takie właśnie swojskie powrócenie do, do dzieciństwa. Ja, ja jestem rocznik 8.3 i właśnie te klimaty takie tych starszych rzeczy, które tam były pokazywane gdzieś mi E, rezonują i właśnie te wieczory spędzane przy grach fabularnych i tak dalej to było coś takiego co mi chwyciło trochę za serce i jednocześnie z tą muzyką i, <śmiech> i, i, i gdzieś, to, gdzieś to po prostu zagrało. Ja wiem, że to, ten serial po prostu gra tak mocno na sentymentach, że już się bardziej nie dało i właśnie było celowane do osób tego typu jak ja. Ale, ale z tego, co wiem, to nawet osoby, które nie, nie czują tego klimatu, też doceniły ten serial. I oczywiście o nim można dyskutować, czy to jest dobra historia, zła historia i tak dalej, ale niewątpliwie jest to dobra produkcja generalnie. Więc wydaje mi się, że najpewniej no nie będzie to zapamiętany serial jako coś niesamowitego i tak dalej, ale ale jest to na pewno przyjemna rzecz do oglądania, która... Zobaczymy, jak będzie po drugim sezonie, bo teraz właśnie już internet się podzielił. tak Część chce więcej, część by chciała, żeby jednak tak na pierwszym się skończyło. No właśnie ja też. To, to, to jest taki dylemat trochę jak przy True Detective. Pierwszy sezon fenomenalny, drugi sezon to jest zupełnie jakieś... No coś dziwnego. Jakby zupełnie odstawało od tematu i klimatu i jakoś tak... To było po prostu coś innego. To nie, był, to nie był zły sezon, ale to nie było coś, co ludzie się nastawili i wiele osób po prostu neguje istnienie drugiego sezonu True Detective i boję się, że oczekiwania w stosunku do Stranger Things będą tak wysokie, że może skończyć się podobnie. Hmm, myślę podobnie, ale miejmy nadzieję, że te nasze obawy się nie sprawdzą. Mm -hmm. Okej, okay, czyli polecamy z seriali Black Mirror i Stranger Things, tych rzeczy najnowszych. Coś jeszcze do tego chciałbyś dorzucić? Wiesz co, to jest chyba takie generalnie chyba wszystko, co mogłem powiedzieć z tych takich rzeczy, które mi gdzieś utkwiły w pamięci. Na pewno jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć i bardziej przestrzec słuchaczy. Jest to nowa część Blair Witch i po prostu ten film ja mam olbrzymi sentyment do do Blair Witch Project do tego oryginalnego bo mm -hmm. po, tam po drodze jeszcze była kontynuacja nie wiem czy była trzecia część wiem że była cała franczyza nie, gier nie, komputerowych nie był... ale ale pierwszy tak z filmów była pierwsza część a potem była Księga Cieni chyba Księga, Księga Cieni tak do Bogów Cieni Witch tak mhm. Księga Cieni nawet nie była i też tak, przynajmniej tak nie zapamiętałem jej chyba oglądałem to tylko raz albo dwa razy ale Blairów Przorzyk na pewno był tytułem, który wtedy był Strzałem w dziesiątkę i do tej pory pamiętam powrót przez Park po tym filmie jak poszedłem do kina <grych> O, w kinie byłeś, wow, zazdroszny Tak, byłem w kinie i, i stwierdziłem e, że naprawdę fajnie by było wrócić przez park po tym filmie i po prostu no szybciej iść nie mogłem bałem się biec, bo stwierdziłem, że jak będę biegł, to nie będę słyszał, czy coś za mną idzie więc, a jeszcze jest zabawna historia, że jak właśnie szedłem przez park, to na poboczu w parku stał samochód z odpalonym silnikiem, włączonymi światłami w środku i nikogo w środku nie było i taki właśnie samochód sobie pracował a nikogo dookoła nie było więc tym bardziej byłem wystrachany właśnie tą sytuacją tak wyobraźnia pracuję. Tak, tak. i miałem no, takie ukryte nadzieje, że, że ta nowa wersja właśnie Blaurys będzie czymś fajnym, okazało się, że to była no, porażka. W skrócie. A tu ci powiem, że akurat trailery zrobiły dobrą robotę, bo gdy nagle tak zupełnie znikąd pojawił się trailer, chyba po San Diego Comic Con i zobaczyłem trailer, to ja już wtedy stwierdziłem, że nie, to nie jest film, który mnie interesuje, mhm. bo sam trailer pokazuje zupełnie inny klimat, zupełnie inne podejście do tematu. Niby kopiuje film, ten pierwszy Black ale już na trailerze widziałem, że no nie, to nie jest to, czego ja się bałem, co mnie fascynowało, tylko mm -hmm. podróbka jakaś. No, tak, tak jak mówię, ja trailerów to za dużo nie oglądam. Ja, ja bardziej sobie lubię oglądać trailery do gier, na przykład na Playstation, które nigdy na pewno nie zagram i które są wykonywane rewelacyjnie. <głos> po prostu szczęna w dół. A, przepraszam, właśnie wybijał mnie pełna godzina, więc trochę będzie z... Tyle, może słychać takie bimbanie. No, klimatycznie. <laughs> Więc e, nie widziałem trailera i podszedłem do tego zupełnie tak na zero. No i, i no, wolałem robić coś innego w tym czasie chyba niż oglądać ten film. Ale z racji tego, że jestem tego typu osobą, że jak już zacznie oglądać film, to, to muszę go skończyć i obejrzeć do końca, żeby mieć wypracowaną opinię. To tak też zrobiłem i uważam, że bleży w porzech, można sobie dać spokój. Słyszałem, że podobno mają e, wypuszczać teraz chyba nowe Rings, czy coś takiego? Rings, tak. Rings to nawet jakoś niedługo będzie. I też trailer zdradza całutki film. Tak. Nawet pokazuje <laughs> dzień po dniu, co się dzieje <laughs> przez 107 dni. I tak po, jestem wzburzony w tym momencie, bo to akurat e, o Rings pomyślałem sobie, że fajnie by to było zobaczyć, uh -huh. ale po trailerze ja nie pójdę do kina. Za chiny. Siłą mnie nikt nie zaciągnie. Nawet za darmo nie pójdę. Po, prostu po tym, co zobaczyłem właśnie na zwiastunie. Ja uważam, że, że to pierwsze ringu było fenomenalnym horrorem i to było właśnie to, co odpaliło ten Japan horror, e, cały trend i to było rewelacyjne. Potem sięgnąłem e, za książkę i za serial, bo to było chyba tak, że napiła książka, później zrobili serial, a na końcu powstał ten film. I, znaczy, nie wiem, czy serial nie był jakoś równolegle z albo tym amerykańskim nim, ale albo nawet później troszeczkę, niedużo ale. Ale nie, bo, bo, bo najpierw była to wersja japońska, a, a potem była amerykańska. I właśnie nie pamiętam no czy. No tak, tak, ale serial właśnie był chyba jako po, po którymś tam Aha, już sytuacji. to japońskim. może, to może jakby nie śledziłem tego dokładnie, ale. Ja jestem ogólnie z tych, którzy uważają, że japońska wersja była lepsza, ale wypracowałem sobie teorię, że, hmm. że ta wersja, którą ludzie zobaczyli jako pierwszą, przeważnie jest tą wersją, która podoba się bardziej. Ale to się zgadza, tak, to się zgadza w 100%. A nie wiem, czy wiesz, bo później jeszcze w Japonii wyszły filmy Sadako 3D i Sadako 3D 2, Sequel. A w związku z tym, że także franczyza klątwy się rozwinęła, bo tam potem wyszła klątwa kobieta w bieli, klątwa kobieta w czerni, klątwa y, też ostatni czapter, czy coś takiego. Mm -hmm. y, to w, teraz w tym roku, albo nie, już chyba wyszło Sadako versus Kajako. Ja nie, ogólnie miałem, <coughs> ja miałem, taki, ja miałem taki okres, <coughs> kiedy y, naprawdę oglądałem i, i do tej pory lubię takie azjatyckie horrory, ale one w którymś momencie poszły w taki dziwny klimat, gdzieś na pograniczu jakieś Fantazy w jedną stronę, a w drugą stronę miałem już trochę do, dosyć po prostu czarnych włosów wyłażących z wanny, bo to tak, tak, do tego się tak. sprowadzało, <laughs> więc... <laughs> ale na pewno już tutaj tak troszeczkę abstrahując i odchodząc gdzieś w bok, jeżeli jesteś fanem japońskiego horroru, to polecam Uzumaki. To jest... Znam, czy, znaczy filmu nie widziałem, ale mangę czytałem. Aha, No, to jest wkręcający film, naprawdę. <laughs> Właśnie Junji'ego i to teraz wydaje chyba JPF w dużych ilościach i zbieram sobie całość ładnie. Teraz, właśnie, paczka przyjdzie w połowie lutego jakoś i mam nadzieję, że niedługo też będę miał okazję nadrobić inne manki Mistrza i to. Film polecam, bo jest, jest dziwny. To nie jest typowy horror, ale tak. Dobra, więc okay. jakby chyba e, tak właśnie patrzę tego, na tą listę, którą zrobiłem i podsumowując, to by było by wszystkie. Przeczypaliśmy. No. Okej, okay, no to dziękuję ci bardzo serdecznie Jacku za wizytę gościnną u nas nawiedzonym. Ja, ja bardzo dziękuję, że zaprosiłeś mnie i że uznałeś, że będę miał jakikolwiek wkład tutaj, ale mam nadzieję, że... No i jak widać było warto. <laughs> Oczywiście zachęcamy też wszystkich, żeby odwiedzili Tchnienie Grozy. Dzięki, tak zapraszam. I co? Życzę ci wszystkiego dobrego w tym roku. Tak. Sukcesów właśnie w, i w nagrywaniu, i w życiu prywatnym. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane porozmawiać i może coś razem nagrać też. Mm -hmm. Jasne. Tobie też życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że ten taki, to takie małe środowisko horrorowe, w które chyba gdzieś zaczęło współdziałać i, i coś razem rzeczywiście tworzyć większego niż y każdy z nas osobno. Mam wrażenie, że będzie się rozwijać i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Więc oby tak było. Ży życzę tego ty, właśnie Tobie i, i nam wszystkim. Mam nadzieję, że jeszcze Dan nam będzie rozmawiać. Dzięki. Dzięki wielkie. Do miłego wieczoru. Mhm. nazajem trzymaj się. I do usłyszenia. No hej. Czy może nawet do zobaczenia gdzieś, kiedyś. Cześć. <laughs> Dobra, hej, cześć. Dziękujemy Jackowi i od razu łączymy się z naszym czwartym dzisiaj gościem, z debiutującym w narodzonym podcaście Sebastianem Burialem Kubańczykiem z serwisu kingowiec.pl. Posłuchajmy co Sebastian nam poleca, co odradza i co ciekawego po prostu w tym ubiegłym roku doświadczył, jeżeli chodzi o szeroko pojętą grozę. Zapraszamy. Witam wszystkich, tu Sebastian Kubańczyk z portalu kingowiec.pl. Zostałem zaproszony przez Szymona do nawiedzonego podcastu, aby w serii Czas Podsumowań opowiedzieć o tym, co oglądałem i co czytałem w 2016 roku. Jako, że ja nie jestem profesjonalnym podcasterem, nie robię tego zbyt często, wybaczcie mi wszelkie wpadki i niedoskonałości warsztatowe. Moje podsumowanie będzie polegało na tym, że zaproponuję Wam rzeczy, które oglądałem i czytałem, i nie będę się rozwodził, nie będę opowiadał fabuł dokładnie o czym jest zwrócę tylko uwagę na poszczególne, na poszczególne tytuły większość z nich została już scharakteryzowana na tym czy na innych pokrewnych podcastach o pokrewnych mam na myśli te takie konglomeratowe podcasty teraz żeby nie tracić czasu przejdę do 600 na tematu i zaczniemy od filmu, na początek Polecę trzy filmy wyprodukowane jeszcze w 2015 roku, które no, trafiły do nas, które ja obejrzałem dopiero w 2016 roku. Pierwszym będzie The Green Room z Antonem Milchinem. Taki bardzo fajny thriller troszeczkę na granicy slashera, powiadający o zespole muzycznym, który dał się wplątać w taką no, bardzo, bardzo trudną sytuację, niemal, niemal bez wyjścia. Szczerze polecam, tym bardziej, że to, jest to, chyba, to była chyba przedostatnia rola Antona Jelcina, który zmarł tragicznie w 2000, 2016 roku przygniecionym przez własny samochód. Kolejnym filmem to będzie też taki nietypowy, bo to jest westernowy horror w westernowym wydaniu. To jest The bon Tomahawk z świetną rolą Kerta Russella, z wspaniałą obsadą wspomagającą Patrick Wilson, znany chociażby z obecności Matthew Fox z serialu Lost, Lily Simons z serialu Banshee. To naprawdę, ten film naprawdę trzeba obejrzeć. Świetna muzyka, piękne zdjęcia. Długi film, troszeczkę długo się rozkręca, ale naprawdę buduje to napięcie i ja pod koniec, no już ledwo wytrzymywałem, prawie odwracałem wzrok. Zazdroszczę tym osobom, które obejrzały ten film w kinie. Chciałbym zobaczyć wyraz twarzy Innych, innych współwidzów na miejscach obok trzecim filmem z tego 2015 roku to Nowa Anglia i jej towar eksportowy czyli czarownice mam tu na myśli oczywiście The Witch Roberta Eggersa świetnie zagrany przez młodych aktorów też ze świetną świetną muzyką film bardzo klimatyczny no, film który się albo kocha albo się go nienawidzi no, on jest, tak, to jest takim dość kontrowersyjnym typem Jedni oceniają go bardzo wysoko, inni bardzo nisko. Można się pokuścić o to, żeby stanąć po której stronie, ale przypad mi do gustu. To jest taki fajny, klimatyczny, specyficzny horror o czarownicach. Przechodząc już do produkcji 2016 roku, zacznę od niby kontynuacji, niby stand nowego filmu, czyli Ten Cloverfield Lane, ze świetnym Johnem Goodmanem, wspierającą go dzielnie Mary Elizabeth Winstead, ja to tylko powiem, że no totalnie nie razi mnie nawiązanie do Cloverfield'a i to, jak zostało to połączone w to, takie uniwersum. Nie mam nie mam z tym żadnego problemu. Będzie ten trzeci też trzeci film. To no nie jest to trzecia część, no będzie to kolejny film w tym samym uniwersum, który zapowiedziany, zapowiedziany jest, że będzie dział się w kosmosie. Mam nadzieję, że będzie równie dobry. Przechodząc dalej, tak sobie patrzę, to jest film Nie Oddychaj, Don't Breathe. Fed Alvarez, który jest reżyserem remake'u The Evil Dead. Don't Brief to takie troszeczkę inne spojrzenie na taki gatunek home invasion, to takie odwrócone home invasion, tak, bo tutaj no, włamanie do domu idzie troszeczkę innym torem, niż by się można było, niż można się tego zwykle spodziewać. Świetna rola Stevena Langa, ja go bardzo, bardzo lubię, facet do mnie przemawia. Co ciekawe, zapowiedziana została kontynuacja. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Kolejnym na liście filmem to osławiona już obecność 2 w serii Jamesa Wan'a Nie można tutaj o tym filmie powiedzieć nic nowego, co nie zostało już powiedziane przez innych, innych recenzentów, innych polecających. Praktycznie większość osób, która widziała ten film, go poleca, tak? Świetna rola Wery Farmigi. Patrick Wilson ponownie, bo to ten sam, który grał w Bond Tomahawk, no tutaj też świetnie. To pokazuje, że rzeczywiście kontynuacja może być dobry. Teraz troszeczkę przechodzimy i to, to już będzie taki film, który nie jest filmem kinowym. To jest film Hush w reżyserii Mike'a Flanagana, który jest również współautorem scenariusza. Napisał go wspólnie z Kate Siegel, która zagrała w nim główną rolę. To też taki bardzo dobry, klimatyczny klaustrofobiczny, dealer, dziejący się w jednym, w, jednym no, w małej przestrzeni, z bardzo fajnymi, bardzo fajnymi wątkami. Jeśli macie Netflixa, możecie go spokojnie obejrzeć. Bardzo, bardzo fajny. Jeden z większych sukcesów tam, tamtego roku, to film, który też już był wielokrotnie wspominany, czyli Train to Busan. Ja nie będę go, nie będę podawał tego polskiego tytułu. Dla mnie to zawsze będzie Pociąg do Busan, czyli koreański horror z zombie w tle. To kino, horrory azjatyckie zwykle kojarzą się z filmami typu Ring, z jakimiś perukami, czyli włosy, które zabijają, jakimiś drzewami, które zabijają, wszystko co może zabijać, impuls telefoniczny, który zabija. Ale od czasu do czasu zdarzają się takie perełki właśnie jak Pociąg do Busan. Świetnie zagrany, świetnie pokazany, scenariusz rewelacyjny, to tak naprawdę nie jest film o zombie, to jest film o ludziach, o tym, jak oni się zachowują w tłumie, ale w takiej sytuacji, która jest bardzo trudna do ogarnięcia, która no, łamie psychikę i łamie te, to takie człowieczeństwo w nas wszystkich. Naprawdę warte wart obejrzenia. Co ciekawe, film odniósł bardzo duży sukces na rynku azjatyckim i dość późno dotarł na zachód, czyli do Stanów Zjednoczonych. W Polsce był nawet grany w kinach jakiś czas temu i z tego, co słyszałem, ma się pojawić jako jeden z filmów na jakimś maratonie horrorów, także jeszcze będziecie mieli szansę go obejrzeć. Przejdźmy do kolejnego filmu. To jest z kolei film z przełomu 2016 i 2017 roku, czyli autopsja Jane Doe. Uwielbiam Briana Coxa, Nie mogłem sobie odmówić obejrzenia tego filmu. Jest naprawdę, naprawdę świetny. To też taki film troszeczkę o czarownicach, ale naprawdę w całkiem innym wydaniu. Naprawdę. Może się zdarzyć, że niektórym, niektórym osobom nie przypadnie do gustu, bo coś tam się domyślą, ale bardzo mi się podobał. Oglądałem go w zaciszu, w zaciszu domowym. Polecam. Przejdę do może seriali. Chyba serial, który powywracał trochę ten 2016 rok. Serial, który ostatecznie przekonał mnie do tego, żeby wykupić abonament na Netflixie, czyli Stranger Things. Hit lata 2016 roku. Wiem, czytałem recenzje, czytałem recenzje, które nie były aż tak entuzjastyczne, ale dla mnie to jest naprawdę czołówka. Czekam czekam na ten drugi sezon, bardzo żałuję, że trzeba czekać dłużej niż, niż rok. Bo w sumie powinien być wakacja, będzie dopiero na Halloween. Jeśli nie widzieliście jeszcze, obejrzyjcie, a na pewno przed drugim sezonem. To przy czym się świetnie bawiłem w tym roku, czyli coś na granicy horroru i takiej troszeczkę komedii, to są dwa seriale: drugi sezon Ash kontra Martwe Zło. Bruce Campbell w świetnej formie. To tutaj nie ma, nie ma nic dodać, nic ująć. Pierwsze cztery odcinki, pierwsze kilka odcinków po prostu naprawdę rozbraja. Nawiązania do innych filmów. To w jaki sposób twórcy tego serialu i aktorzy bawią się tą taką konwencją obrzydliwości. Boże, te trupy i aż... W wciągany przez jelita, przez dupę w martwe ciało, to zostanie, tego nie da się zapomnieć, to zostało, to wypaliło mi się na na spojówkach, to, to, to, to, to, nie, nie da się tego, tego zapomnieć, więc może nie mówmy już dalej, bo przejdźmy do kolejnego, kolejnego filmu. Zastanawiałem się, czy tutaj, no miałem miał się skupiać głównie na, na horrorach, no to jest taki film troszeczkę z, z pogranicza, Mam tu na myśli serial Braindead. Nie ma nic wspólnego z niesławnym filmem Petera Jacksona. To mam, chyba więcej ma wspólnego z inwazją e, porywaczy ciał. E, mamy do czynienia z bytami, z innej planety, takimi małymi mróweczkami, które przejmują, wchodząc przez uszy do swoich żywicieli, przejmują nad nimi kontrolę i chcą przejąć władzę nad e, światem, posługując się politykami. To jest bardzo ciekawe, to w sumie e, obserwując scenę polityczną u nas na całym świecie można to. wiele by tłumaczyło wiele tych decyzji i zachowań niektórych, niektórych, niektórych polityków. Tak. W serialu Gra. Mary Elizabeth Winstead to jest tak, o której już wspominałem, mówiąc o filmie Ten Cloverfield Lane. Kończąc tematy seriali na granicy komedii i horroru, wracamy do horroru. Serial Bates Motel, sezon czwarty. I ponownie Vera Farmiga, o której wspominałem, mówiąc o obecności, jako Norma Bates, Freddy Highmore, jako Norman Bates. Pierwszy sezon tego serialu, powiedziałem, hmm, spoko, takie odświeżenie, troszeczkę unowocześnienie, fajnie, co z tego będzie? Drugi sezon bardzo mnie zmęczył. Dla mnie zrobiła się taka młodzieżowa młodzieżowa drama. Po drugim sezonie zrobiłem sobie przerwę i wróciłem do serialu, w poł jak już była połowa czwartego właśnie czwartego sezonu, nadrobiłem trzeci sezon i obejrzałem czwarty sezon. To od trzeciego sezonu zaczyna się to, na co czekaliśmy. Ta przemiana Normana Batesa, to w jak wywołowało to jego... Relacja z matką i to, jak on się zmienia, co robi, jego ataki naprawdę to jest coś świetnego. Teraz czekam z niecierpliwością na finalny, piąty sezon, który rozpocznie się no, już w ciągu, pierwszy odcinek będzie w ciągu kilku dni. Jeśli nie oglądaliście, naprawdę, naprawdę polecam warto, nawet, jeśli nie przypadnie wam do gustu ten serial przez te pierwsze dwa sezony, to naprawdę przemęczcie się i dajcie szansę od trzeciego sezonu. To nie są długie sezony, 10odcinkowe, naprawdę moim zdaniem warto. Jako, że prowadzę filmy kingowic.pl, to nie mogę wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć o kingowym serialu, który zagościł na ekranach w tym roku, mianowicie o serialu 22.11.63 na podstawie powieści Dallas 63 Stephena Kinga. Nie jest to horror, no ale no muszę powiedzieć, no... Nagrałem na temat tego serialu podcast wspólnie z Mando, znajdziecie go na, na konglomeracie. Świetny serial, zamknięty, polecam, rewelacyjna Sarah Gaddon, świetny James Franco, naprawdę warto go obejrzeć. Teraz opowiem powiem troszeczkę o dwóch serialach, na których troszeczkę się zawiodłem. Pierwszy serial to taki, z którym wiązałem bardzo duże nadzieje, ponieważ jestem fanem komiksu, na podstawie którego powstał komiks. Co prawda nie jest rasowym, rasowym horrorem, mam tu na, na myśli serial The Preacher, czyli kaznodzieje, z całkiem fajnie dobranym Dominikiem Cooperem w głównej roli. No niestety serial no, jest bardzo nierówny. Nie, nie ma tragedii, no ale to nie tego, nie tego się spodziewałem. No, pierwszy odcinek był fajny, no można powiedzieć, że był super, później to już się zrobiło takie naprawdę naprawdę nierówne. Najlepsze te odcinki, które, które były, to były te, w których występował ten święty od Morderców, który tak naprawdę dopiero kluczową rolę chyba będzie miał od drugiego, od drugiego sezonu. Drugim serialem, który, którym się zawiodłem, to był serial Outcast, opentanie serial stworzony przez Roberta Kirkmana na podstawie jego komiksu. Co tu dużo mówić? No, jest nudny i się ciągnie. No, tyle mogę powiedzieć. No, ja obejrzałem ten serial od początku do końca i naprawdę, naprawdę były odcinki, że no, męczyłem się z nim, na nim strasznie. I to, to tyle. Teraz e, dwa seriale, które uważam za całkiem udane na które warto zwrócić uwagę a które nie są stricte remake'ami a tak naprawdę rozciągają fabułę dwóch klasycznych, naprawdę klasycznych horrorów. Pierwszy serial to serial Damien z Bradleyem Jamesem Barbarą Hershey jest to serial tak naprawdę rozwijający wątki horroru Omen. I zapomnijcie o wersji z Livem Schreiberem bodajże z 2000 tam 2006 czy tam któregoś roku liczy się tylko ten klasyczny klasyczny film i tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z tym, co działo się 30 lat później. Oczywiście pomijamy drugi, trzeci film. Mamy tu kontynuację, co się dzieje, kiedy Damian jest dorosły i jego dziedzictwo zaczyna o sobie przypominać i moce są moce, które chcą nad nim zawładnąć. Drugim serialem w bardzo podobnej konwencji, czyli również rozwijającym uniwersum klasycznego horroru, to jest serial Exorcista. Występują w nim Alfonso Herrera i Ben Daniels w, w dwóch rolach głównych księży. No i tam jeszcze pojawia się nieco zapomniana chyba można powiedzieć ikona lat dziewięćdziesiątych Gina Davis. Serial bardzo zgrabnie wpisuje się w tato uniwersium stworzone przez film Williama Fritkina. Ma bardzo dobre opinie i naprawdę polecam zwróćcie na niego uwagę, jeżeli będziecie wybierali sobie coś do obejrzenia. No i jeśli chodzi o seriale, to chyba tyle. Przejdźmy może coś do, coś o czytaniu, tak? To może powiedzmy krótko o komiksach. Wspominałem tutaj, że troszeczkę zawiodłem się na serialu Outcast o więc jeżeli mówimy o serial, o komiksach horrorowych, to no tutaj trzeba powiedzieć. Ukazał się pierwszy tom komiksu Outcast nakładem wydawnictwa Mucha Comics, komiks Roberta Kirkmana. Słyszałem bardzo wiele dobrych opinii o komiksie, ale najpierw obejrzałem serial, a później przeczytałem komiks. Być może to był błąd. Być może, gdybym najpierw przeczytał komiks, to komiks by mi się bardzo spodobał, serial może troszeczkę mniej". W tej sytuacji, no tak troszeczkę zawiodłem się i na jednym, i na drugim. Może to tutaj kwestia tej odwróconej kolejności. Zaznaczę, że serial, jeżeli chodzi o tutaj rozpatrujemy w kontekście tego pierwszego tomu, to wydaje się, bardzo, bardzo wiernie jest bardzo wiernie zrealizowany. Z tego, co pamiętam, to on, on chyba, serial wygracza troszeczkę poza ten pierwszy, pierwszy tom, zahacza chyba troszeczkę o, o drugi tom, który jeszcze się u nas nie ukazał. Drugim przedstawicielem gatunku horroru, który ukazał się w medium komiksu, to jest komiks Kalena Bana i Ty Tylera Kruka, czyli Hrabstwo Harrow, tom pierwszy Niezliczone Duchy. Również ukazał się nakładem wydawnictwa Mucha Comics. Mamy tu Czarownice, trochę chyba Lovecrafta. Polecam fabularnie, bardzo fajny, bardzo duże możliwości rozwoju tej fabuły. Pierwszy tom to są tylko cztery zeszyty wprowadzające nas w hrabstwo. Mam nadzieję, że to, się, że to będzie dalej wydawane i że jakoś się rozwinie. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, no to albo się spodoba, albo się nie spodoba. No trudno, no jest, to, jest to dość specyficzne. To jest komiks wydawnictwa, w które w Stanach to jest Dark Horse Comics, czyli to nie jest Image, to nie jest DC, Marvel, tylko no, ten Dark Horse, z którego swego czasu wychodziły wydawane przez TMSM semi i Predatory. W 2016 roku zakończona została publikacja w Polsce serii komiksowej Joe Hilla i Gabriela Rodriguez'a Lock and Key. I to jest komiks, który ja będę zawsze chwalił, zachęcał do czytania. To jest świetna, ro świetna robota i ost ostatni powiem, że tak w Polsce zostały wydane ostatnie tomy, zakończyły się, czyli mamy już komplet, ale pod koniec roku Gabriel Rodriguez i Joe Hill wydali jeszcze jedną jedno zesztówkę w tym w tym uniwersum. Wcześniej były wydane jeszcze dwie takie jednozeszytówki, które w Polsce się nie udały. Być może wydawnictwu Taurus, które cały komiks, całą serię komiksową wydało w Polsce, być może uda się to zebrać w jakiś jeden tom i jeszcze wrócimy w Polsce do rodziny Loków i przeczytamy jakieś rzeczy, które zdarzyły się tej rodzinie w przeszłości. Jeśli chodzi o komiksy, to chyba byłoby do tyle. Teraz krótko o książkach. W Polsce jest bardzo dużo blogów książkowych, wszelkie portale poświęcone grozie przeżywają teraz złoty swoją złotą erę. Mamy sporo magazynów poświęconych horrorowi, takie jak Okolica Strachu, Histeria czy Brama. Naprawdę dużo się tego pokazuje. Ja przyznam, że za polskim rynkiem troszeczkę nie nadążam. Ale jeżeli chodzi o ten ostatni rok, to szczerze polecam Wojciech Gunia, Nie ma wędrowca, naprawdę. To jest książka, która daje mi osobiście nadzieję dla polskiego, polskiego horroru, którego no ja nie jestem wielkim fanem. Wychodzi tego dużo, ale to mało jest rzeczy, które... Przypada mi do gustu, a już raczej nie przypadają mi te głównonurtowe powieści, opowiadania, które zdobywają te wszystkie plebiscytowe nagrody. O. Drugą polecanką ode mnie to już nie przedstawiciel polskiej grozy, to będzie zbiór opowiadań Edwarda Lee, wypuść mnie proszę. Do tej pory opowiadania Edwarda Li drukowane były pojedynczo w jakichś zbiorach opowiadań takich jak 999, w magazynie Coś na progu, w jakichś magazynach poświęconych bizarro, no gdzieś tam się pojawiał w jakichś antologiach, zebrało się tylko tego chyba do tej pory 8, teraz zostało wydane właśnie zbiór Wypuść mnie proszę, z czego dubluje się chyba jedno opowiadanie co no, jest dobrym dobry wynikiem dostajemy sporo nowych, sporo nowych opowiadań, zbiór został troszeczkę pognębiony za okładkę, ale tutaj no, nie osądzajmy książki po okładce, naprawdę naprawdę warto warto przeczytać, jeżeli lubicie ten taki ten gatunek horroru który prezentuje swoją twórczością Edward Lee, to na pewno przypad, opowiadania przypadną wam do gustu jeżeli o mnie chodzi to takim dla mnie ważnym jeszcze z z książkowego rynku wydarzeniem to były dwa zbiory opowiadań z wydawnictwa Wesper: Howarda Philipsa Lovecrafta w przekładzie Macieja Płazy i zbiór opowiadań Edwarda Alana Po też właśnie w przekładzie Macieja Płazy. Ja sobie sprezentowałem te wydania w twardej oprawie, te miękkie oprawie chyba ukazały się jakoś wcześniej. Pięknie wydanie, świetnie przetłumaczone, naprawdę, Maciej Płaza bodajże zdobył jakąś nagrodę za te przekłady Lovecrafta, w pełni mu się należały, to jest całkiem inny odbiór niż poprzednie podejście do tych opowiadań, które w większości, chyba nawet w 100% były już wcześniej wydane, tutaj pozmieniały się troszeczkę, trochę tytuły i naprawdę widać tą różnicę w czytając te opowiadania. Na tym, na tym chyba bym zakończył. To tak jeszcze może wrócę troszeczkę do tego swojego poletka, czyli do Stephena Kinga. To, co pokazało się może na DVD i Blu-rayu, to kolekcja Mistrza, Mistrza Grozy, czyli sześć filmów będących ekranizacjami twórczości Stephena Kinga, które ukazały się w takiej kolekcji na DVD. I to jest Dolores Claiborne, Miniserial To z 1990 roku, po raz pierwszy na polskim rynku film Kraina Wiecnego Szczęścia, czyli ekranizacja opowiadania mali mężczyźni w żółtych płaszczach z zbioru Serca Atlantydów. To jest ten film z Anthony Hopkinsem, ta adaptacja Kinga. Kolejny film, który ukazał się w tej serii to Łowca Snów. No tutaj nie będę komentował jakości tego filmu. Lśnienie to jest dwupłytowe wydanie DVD-miniserialu z 1997 roku i Miasteczko Salem, miniserial z 2004 roku, również powtórne wydanie z napisami oraz z lektorem. I to by było tyle, jeśli chodzi o DVD. Na Blu-rayu z kolei w ramach tej kolekcji ukazało się Miasteczko Salem z 79 roku w swojej dłuższej wersji z polskimi napisami oraz po raz pierwszy na polskim rynku miniserial To z 1910 roku na DVD z napisami. I teraz na zakończenie, ostatnie medium, które chyba zostało pominięte, mianowicie audiobooki. Ja tutaj nie mogę przemilczeć tego tematu, To te, w końcu to też jest groza, słuchowisko, leśnienie wydane przez Audiotekę, superprodukcja audio na miarę superprodukcji, które wcześniej mieliśmy, jeśli chodzi o twórczość Sapkowskiego czy Torgala, naprawdę świetnie. Nagrywają Adam Woronowicz, Agata Kulesza świetna narracja Krzysztofa Gosztyły. To naprawdę pięknie się tego słucha. Ja, ja nie jestem fanem, nie jestem fanem audiobooków. Słowo słuchanem tak naprawdę mnie usypia i zazdroszczę troszeczkę osobom, które mogą jechać 40-45 minut autobusem i słuchać e, czytanego tekstu. Mi po prostu zamykają się oczy. Lepiej wolę po prostu czytać z jakiegoś czytnika czy, czy z papieru, ale tutaj nie mogłem sobie odmówić, to naprawdę, naprawdę świetnie się tego słucha. To, to, to nie jest zwykłe, to nie jest zwykłe czytanie. To jest aktorzy grają swoim głosem do tego muzyka, efekty dźwiękowe naprawdę, naprawdę szczerze polecam. No i to by było na tyle. Cóż, także przed nami jest 2017 rok, mamy wiele kontynuacji, jeżeli chodzi o seriale. Mamy zapowiedziane sporo dobrych filmów, filmów, z którymi możemy wiązać nadzieję i filmów, z którymi które tak naprawdę od razu spisujemy na straty, bo mam tu na myśli głównie filmowe remake. Dla mnie ten rok upłynie pod znakiem ekranizacji mrocznej wieży i nowej wersji to. Liczę naprawdę na duży, na duży sukces i że ten Złote Lata Stevena Kinga wrócą, a wszystkich zainteresowanych zapraszam oczywiście do odwiedzania mojej strony kingowiec.pl. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu to, co polecałem. Dziękuję i do usłyszenia. To my dziękujemy, dzięki. Tak i zapraszamy na Kingowy Spel oczywiście, ale też na strony serwisy wszystkich pozostałych gości. I teraz już połączymy się z ostatnim w dniu dzisiejszym gościem, ze znanym wam pisarzem Wojciechem Gunią. Wojtek, dzwonimy. Cześć? Cześć. Witam Cię Wojtku, powiedz mi, co tam słychać w nowym roku? Jak się zaczął ten 2017? No cóż, no zaczął się bardzo dobrze, no tęgim mrozem, zapaleniem oskrzeli, katarem i grypą, więc no rewelacja, Nie no, dziękuję, mogło no, być gorzej. Witam w klubie. No to witaj, witaj, w klubie chorych. Dokładnie tak. Widzę, że epidemia się rozprzestrzenia z nagrania na nagranie. No, na szczęście nie jest to jeszcze epidemia zombie, ale to pozostajemy przy grypie. Znaczy, ja się czasem tak czuję no w właśnie. tym tygodniu. <laughs> Jakbym jednak był trochę już nie umagły. No, to jeszcze wszystko przed tobą. <laughs> Przede mną też. Dopiero początek, final chapter nadchodzi. Oj. No, i to tak, optymistyczna myśl na początek. Dokładnie. Trzeba zacząć z przytupem. A powiedz mi, jak oceniasz ten ubiegły rok, zwłaszcza jeżeli chodzi o geozę? No oceniam, oceniam ha, jak? pozytywnie. To znaczy, przede wszystkim ukazały się książki, na które liczyłem, że się ukażą. No i one jakby już ukazawszy się, nie zawiodły moich oczekiwań. Więc już tutaj jakby same te premiery sprawiają, że pozytywnie oceniam rok. No było też parę zjawisk, które również no jakoś bardzo pozytywnie jestem skłonny ocenić i które podnoszą ocenę 2016. Więc myślę, że 2016 jak najbardziej na plus. No myślę, że to był dobry rok. Dobrze, przejdźmy więc może do konkretów. Czy są jakieś konkretne teksty kultury, zjawiska, które jakoś zapadły Ci w pamięć, które oceniasz tak nadzwyczaj pozytywnie? Takim dla mnie wydarzeniem najważniejszym była od dawna zapowiadana premiera Domu z Liści Marka Danielewskiego. No, ma to już zapowiadał od lat... Wiadomo było, że książka się ukaże, no tylko że nie, nie było wiadomo, kiedy się ukaże. No, oczekiwania były spore, obawy też były spore, bo jednak jest to tekst bardzo specyficzny. Nie tylko ze względu na jakby jego opracowanie typograficzne, na takie trochę liberaturowe podejście, jakie tam danielewski zaprezentował, ale także ze względu na specyfikę języka, w zasadzie mnogość różnych stylistyk, do których on się tam odwołuje. Obawiałem się, że to będzie takie nawet nie mina, na którą tłumacz może wejść i, i polec, ale pole minowe, bo to w zasadzie to jest książka pole minowe. No ale Wojciech Szypuła, który to przetłumaczył, sobie poradził moim zdaniem znakomicie. Przekład jest świetny, więc widać, że praca zajęła dużo czasu. Ale widać, że w tym wypadku, w wypadku takiej powieści jak Dom z liści, żeby zrobić coś dobrze, no to niestety trzeba temu poświęcić dostatecznie dużo czasu. No ale się opłaciło, bo książka jest rewelacyjna, jest rewelacyjnie zrobiona i też wydawnictwo Mac tutaj no, rozdało karty zupełnie, jeśli chodzi o jakość tego wydania, jeśli chodzi o skład, jakby walory estetyczne wydania, no naprawdę super. To jest książka, którą warto mieć. Mm -hmm. I miejmy nadzieję, że też dobrze się sprzeda, chociaż wydaje mi się, że na razie nie jest źle, bo nawet moi znajomi, którzy nie siedzą do końca w horrorze, gdy się dowiedzieli, że dom zjeści w końcu się ukazał, od razu go kupili. 90% nawet go jeszcze pewnie nie otworzyła, ale na półkach stoi, więc... Tak, bo to jest też książka, która no, zdążyła już pewną legendą obrosnąć, tak mi się przynajmniej wydaje, że, że już jakaś tam legenda wokół tej książki się wytworzyła, tym bardziej, że w środowisku grozy, powiedzmy tam okołogrozowym, no, to nie, jest, nie było tak, że wszyscy usłyszeli o domu z liści dopiero teraz, tak, przy okazji premiery. No już recenzje w polskim internecie się, z tego co pamiętam, pojawiały się już dość, dość, dość dawno. Była recenzja na Horror Online, bardzo entuzjastyczna już kilka lat temu, tak samo jak recenzja na Carpe Noctem, też była bardzo pozytywna, jeszcze na podstawie właśnie angielskich wydań. Tak więc tu i ówdzie się mówiło o, o tej powieści. Jeszcze Dawid Kain na różnych konwentach już, ja wiem, no, pięć, sześć lat temu opowiadał. O no właśnie. Więc więc jakby tutaj było troszkę czasu, żeby pewną legendę wokół tego tekstu zbudować. No, więc udało się to w końcu bardzo fajnie, i bardzo się cieszę, że to wyszło i że udało się tak, jak się udało, bo naprawdę jest super. A czy się sprzeda? No, mam taką nadzieję, nawet jeżeli ktoś tego ostatecznie nie przeczyta albo sobie połamie na tym zęby, to mam nadzieję, że wyniki sprzedaży będą na tyle dobre, że wydawnictwo MAG nie odwróci się jakby od tego kierunku takiej troszkę bardziej awangardowych oblicz współczesnego horroru. Tak jak w Uczcie Wyobraźni, Caitlin Kiernan to naszą dziewczynę wydali, tak nas właśnie teraz Dom z Liści wyszedł, więc mam nadzieję, że będą tutaj kontynuować ten kierunek. Oby, oby. Dobrze, czyli mamy pierwszą i publikację i pierwsze wydarzenie niejako w jednym. Co jeszcze Cię tak pozytywnie zaskoczyło? Drugą książką, na którą bardzo czekałem, były opowiadania Oliwiara Oniąsa, które CNT już zapowiadało od dłuższego czasu. No, Oniąsa już czytałem dość dawno i na, nawet miałem takie jakby osobiste plany, jeszcze nie związane z żadnymi planami wydawniczymi, żeby sobie tego Oniąsa troszkę potłumaczyć i przybliżyć, ponieważ wcześniej ukazało się tylko jedno opowiadanie wabiąca ślicznotka, bodajże w 57 w jednej z antologii. I jest to zdecydowanie za mało, żeby o Pisarzu pamiętał, pamiętał ktoś inny niż najwięksi, najwięksi zapaleńcy klasycznej literatury grozy. Mhm. Więc miałem taki zamiar, żeby troszkę tam Oniosa przedstawić szerzej. No, ale ponieważ już dowiedziałem się właśnie, że C&T pracuje nad swoim wydaniem, to stwierdziłem, że nie będę tutaj wydawnictwu w żaden sposób wchodzić w paradę. No trochę to trwało. Ponieważ Onions no, też nie jest pisarzem łatwym, więc siłą rzeczy praca nad przekładem musiała troszkę potrwać, ale również rezultat jest. okazało się, że rezultat zdecydowanie usprawiedliwia czas, jaki byliśmy zmuszeni czekać na pojawienie się tej pozycji, ponieważ, no, co tu dużo mówić, w, moim, w mojej jakby takiej osobistej klasyfikacji, jest to jedna z kilku absolutnie najlepszych książek w serii Biblioteki Grozy. No, sam Onios jest pisarzem, który zdecydowanie zasługuje na więcej uwagi niż udało mu się uzyskać za życia jak i też troszkę chyba po śmierci, ponieważ no, wydaje mi się, że jednak troszkę funkcjonuje na takim marginesie e, i tej trochę klasycznej literatury grozy. A to jest po prostu świetny pisarz ze znakomitym stylem, fantastycznym wyczuciem psychologii postaci. To są przede wszystkim takie bardzo wyrafinowane horrory psychologiczne. To znaczy horrory. Literatura grozy, która bardziej się opiera właśnie na tych walorach psychologicznych. Grze ze strachem, jaki się rozgrywa w jaźni postaci, niż na epatowaniu jakimiś takimi powiedzmy, powiedzmy klasycznymi, ale dość oklepanymi sposobami na wzbudzanie lęku, więc więcej takiej klasyki bym chciał powiedzieć, to jest mój postulat, więc więcej takiej literatury. No mamy cały czas nowe zapowiedzi od wydawnictwa CNT i widać, że Paweł Marszałek słucha też opinii słuchaczy, bo na przykład Piotrek Borowiec z Misterium Grozy prosił o Wernona Okazało się, że jakiś czas później ukazał się w zapowiedziach, więc miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej nowej, ciekawej, i niedostępnej dotychczas klasyki. Zresztą też nowelowka w Cię pokaże, o czym się dowiedzieliśmy kilka dni temu. Mhm. I to też taki niedostępny dotychczas na rynku. No to jest, to jest super, bo Lovecrafta nigdy dość, co prawda ja strasznie narzekałem na wydanie, które się teraz ukazało zysku, które uważam, że było zupełnie niepotrzebne, mhm. no ale, no, ale no, powiedzmy to z troszkę innych powodów, natomiast jeżeli faktycznie jakby udostępnienie, wypuszczenie na rynek tekstów, które nie są jakoś powszechnie dostępne w jakimś, jakimś fajnym, nowym opracowaniu, no to jak najbardziej, to trzeba pochwalić. Moim takim skromnym marzeniem jest to, żeby kiedyś CNT się porwało na wydanie książki The Night Land z Williama Hobbesona, teraz, tak jak widzieliśmy, fantastyczną układkę, którą Krzysztof Wroński zrobił do e, nowego Hogsona. Tak, tak. Chciałbym, żeby The Nightland kiedyś też się ukazało po polsku. No, ja się pewnie tego nie podejmę tłumaczenia, ponieważ no, to już e, jest naprawdę ciężki, ciężki orzech do zgryzienia pod względem językowym, pod względem stylizacji, jaką tam Hockson sobie e, założył. Natomiast to jest e, jak dla mnie absolutnie jedna z najlepszych książek postapokaliptycznych, jakie w ogóle zostały napisane i chciałbym, żeby kiedyś, kiedyś się u nas ukazały. No ale to dobra, mieliśmy, miałem mówić o tym, co mi się podobało, a nie o tym, co chciałbym, żeby było, więc przepraszam. <grym> ale może akurat ktoś z CNT usłyszy, pomyśli, może kiedyś. Może, może kiedyś, tak. No życzyłbym sobie. Nam wszystkim. Tak, tak, Oczywiście. Okej, okay, dobrze. A wracając do 2016, mhm. czyli mamy Onionsa, mamy Danielewskiego, czy coś jeszcze Cię zaskoczyło pozytywnie? Pozytywnie mnie zaskoczyła troszkę jakby sytuacja na rynku czasopism grozy. To znaczy... Wydaje mi się, że mamy w tej chwili takie dwa jakby wiodące czasopisma. Jedno to jest absolutnie fantastyczna inicjatywa Sebastiana Sokołowskiego i Okolica Strachu, która no, wystrzeliła w kosmos, można powiedzieć, jeśli chodzi o poziom, czego najlepszym dowodem jest chyba ten ostatni numer specjalny, w którym pojawiły się, nam, no, można powiedzieć, ligowe nazwiska na czele z ligotim, mhm. którego zresztą tam tłumaczyłem ale Ligotti ukazał się nie tylko w okolicy strachu, ukazał się też w histerii. I histeria to jest takie moje drugie bardzo pozytywne zaskoczenie tego roku. To znaczy pamiętamy wszyscy, że pierwsze jakby numery magazynu no, tam prezentowały różny poziom. No, można się zrzymać na to, że było tam troszkę słabych tekstów, no, ale no, nie oszukujmy się, jeżeli, jeżeli magazyn jakby nastawia się na ezin w zasadzie darmowy, jeżeli się nastawia na debiutantów i daje im szansę na prezentację swoich umiejętności, to trudno oczekiwać, żeby, żeby od razu startowali z jakiegoś bardzo wysokiego pułapu. Na tymczasem redakcja się wyrobiła no i ten numer lipcowy to był tak, to był numer lipcowy poświęcony Ligottiemu, gdzie się sam Ligotti zresztą objawił no był takim sygnałem, że chłopaki sobie mają ambitne całkiem tutaj cele i fajnie im to zaczęło wychodzić. Zresztą wcześniej fajnie zaczęło wychodzić, bo jakby ten pomysł na konkursy tematyczne, które sobie założyli się, moim zdaniem bardzo dobrze sprawdza. Więc no, też się tam jakby taka scena zaczęła trochę wokół tego magazynu kształtować. Mhm. I to jest bardzo pozytywne zjawisko, bo gdzieś wreszcie ci młodzi ludzie mają miejsce, w którym mogą jakby troszkę sobie zaistnieć, mają możliwość jakby skonfrontować te swoje prace z na jakimś forum, z jakimś odbiorem bardziej publicznym. Trochę tego wcześniej moim zdaniem brakowało, przynajmniej w tym jakby środowisku okołogrozowym. No bo jednak środowisko fantastyczne tak troszkę powiedzmy jednak innym torem idzie, bym powiedział. No a tutaj Tutaj jakby ukształtowała się taka inicjatywa nowa i fajnie, że takie forum powstało dla młodych ambitnych, czasami mniej ambitnych, ale chcących tam coś powiedzieć. No to chwalić tylko. Natomiast, natomiast oczywiście okolica strachu, od której zacząłem, no to nie chcę być na wazeliniarza. I tak już pewnie, wiesz, wyszedłem na wazeliniarza. No, ale no, jestem zaskoczony tym, że pismo tak szybko osiągnęło taki poziom. No, oby tak dalej. i tak, oby tak dalej, bo obie inicjatywy rozwijają się całkiem nieźle. Mhm. Dobrze, czyli mamy kolejne pozytywy. Chciałbyś jeszcze coś wyróżnić z ubiegłego roku? No, myślę, że należy pochwalić kwason Magdepaluch, Paluch, która odwaliła kawał świetnej roboty przy kolejnej, czwartej edycji festiwalu, który też się rozwija z roku na rok. No, mam nadzieję, że będzie to kontynuowana tradycja i ten kwason się naprawdę wpisze w taki, to będzie taki żelazny punkt każdego roku dla każdego polskiego wielbiciela grozy różnego rodzaju. W jakiejś internetowej rozmowie powiedziałem, że to jest taka kameralna impreza z wielkim rozmachem. No i, no i tak jest. Jest z jednej strony rodzinnie, z drugiej strony no, myślę, że nie będzie na no, się. myśli, powiem, że jest mega fachowo. No i też życzyłbym sobie, żeby ten trend się utrzymał. Więc fajnie, że mamy taki festiwal. Ja niestety znowu w tym roku nie dotarłem, bo znowu mi się pokrywały różne terminy, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku, właśnie w tym roku w końcu się uda. Okej, okay, czyli mamy teraz znowu wydarzenie, a czy jest coś, co cię jakoś tak negatywnie zaskoczyło w tym ubiegłym roku? czy jest coś, co mnie negatywnie zaskoczyło? No oczywiście. Pojawiło się kilka książek, które uważam, że się generalnie pojawić nie powinny. Nie tylko, nie tylko jakby w tych konkretnych wydawnictwach, ale w ogóle się nie powinny pojawić i ich autorzy w ogóle ich nie powinni upubliczniać. Natomiast tytuły sobie już tam pozwolę zachować dla siebie, tak, żeby, żeby, żeby nie było, że, że tam Gunia próbuje konkurencję po prostu szkalować i i obmawiać i obrzucać błotem w audycji, bo to potem nie będą chcieli na mnie koledzy z środowiska grozy oddawać głosów w plebiscytach internetowych. No, myślę, że to... No, no, wolę Wolę, tak, że tak powiem, strategicznie przemilczeć, tak, co mi się nie podobało. No, przepraszam, jeżeli brzmi to na jakiś cynizm z mojej strony. No, ale, ale tak właśnie w kontekście tego, że ostatnio się tam żartowaliśmy sobie troszkę z kościejów, które no, okazały się kolejnym dość kuriozalnym plebiscytem, jak każdy plebiscyt prowadzony w internecie. No, Mogę tutaj przejść płynnie do mojego wielkiego zawodu, jakim była Nagroda Grabińskiego, ale to już ponieważ słońce dzisiaj świeci i mam dobry nastrój, to już nie chcę trupa kopać po prostu, tym bardziej, że mam nadzieję, że ten trup zostanie zreanimowany w, jakim, w jakiejś powiedzmy troszkę innej formie i tą reanimacją się zajmą osoby, które będą tym razem wiedziały jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Tym niemniej szkoda tych kilku lat, które no, poszły na marne. I nie tylko poszły na marne, ale jakby biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie tam zaistniały wokół nagrody. No, spowodowały, że osoby, które teraz będą chciały się nią zająć, jakoś ją zreanimować, będą musiały włożyć dodatkową pracę w to, żeby troszkę tej marce przywrócić wiarygodność. No bo niestety tej wiarygodności obecnie marka pod tytułem nagroda imienia Stefana Grabińskiego nie ma w ogóle. Ustało się jak się stało nie ma co już tutaj głębiej kopać i, i rzucać, i ciskać się, i wściekać. No szkoda, po prostu szkoda. To był, jakby to jest jakby taki mój główny zarzut ubiegłoroczny. Czy coś jeszcze mnie jakoś rozczarowało? No tak, oczywiście rok w rok rozczarowuje mnie, kiedy na forach internetowych, na Facebooku, na grupach poświęconych literaturze grozy, czy na innych forach, e widzę po prostu setki postów, serduszek, lajków i pianie pod okładkami książek Mastertona i Kinga. No po prostu ta mastertonaza i kingoza, która toczy jak nowotwór środowisko czytelników literatury grozy, no niestety jakoś nie daje się wyleczyć, ale mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniać. Tak, Nie jestem może jakimś wielkim optymistą, w ogóle nie jestem optymistą, ale to pozwolę sobie na takie optymistyczne myślenie życzeniowe, że, że kiedyś to się po prostu troszkę zmieni, że może ta nostalgia do czasów złotej ery horroru, kiedy wydawano Guye'a Smitha na tony, troszkę no, nostalgia nostalgią, no fajnie fajnie, że jest. Fajnie, że ktoś ma dobre pomnienie z tym związany, no ale no, wolałbym jednak, żeby literatura grozy była bardziej kojarzona z nazwiskami typu e, Ligotti, czy Kiernan, czy Danielewski, a nie z nazwiskami pokroju Masterton, czy Smith. No, bo to jest, no, no, nie chcę tak mówić brzydko. Ale to chyba większość osób, które... W, które wyszły poza właśnie Złotą Erę, czy sam Phantom Press, czy Amber wczesny, tak by sobie życzyło nie, oczywiście, że na pewno to znaczy ja nie chcę w żaden sposób jakby umniejszać wartości jakiejś tam przyjemności, która płynie dla wielu osób z obcowania z tego typu literaturą, bo każdy ma prawo do tego, żeby mu sprawiało przyjemność, żeby mu sprawiało przyjemność to co uzna za fajne. Więc jeżeli ktoś naprawdę przeżywa dreszcze literackiej rozkoszy podczas lektury kolejnej takiej samej powieści pana Grahama, albo podczas lektury ataku wielkich krabów, czy jakiegoś tam innego badziewia, które produkował Gunn Smith, no to, to spoko, no to, to jest w porządku, to jest fajne. Wszyscy mamy jakby swoje zainteresowania, wszyscy mamy swoje upodobania i, i dla każdego tam powinno być jakieś miejsce na tym świecie. Natomiast to, że dalej mam wrażenie, to jest taki nurt troszkę dominujący, to... No to, to, to, już, to już troszkę mniej mi się podoba. Znaczy może, może, może też trochę się nieprecyzyjnie wyraziłem, bo z jednej strony y, może troszkę pomieszałem teraz. Wydaje mi się, że teraz rzuciłem tą samą tą wypowiedzią do worka, zarówno Kinga, jak i Mastertona, jak i Jan Smitha. No to przepraszam, jeżeli tak to zabrzmiało, to jest nadużycie grube z mojej strony. No bo King jednak w przeciwieństwie do y, wyżej wymienionych jest dobrym pisarzem. Tylko, że jest go za dużo. Mm -hmm. Mnie zawsze bawi jak na grupie tej naszej największej ktoś pyta o jakiś bardzo konkretny rodzaj literatury, jakiś bardzo konkretny motyw, konkretny podtyp konwencji i często pojawiają się odpowiedzi w stylu nie wiem, ale może nie wiem, znasz już Lovecrafta, a czytałeś Kinga właśnie? i zupełnie nie na temat ponteksiego zwijana. No tak, tak, jak, jak, tak. Jeżeli w temacie literatura grozy nie wiesz co powiedzieć, to powiedz coś o Kingu i zaraz milion osób ci będzie biło brawo. No to jest trochę smutne. Ale to jest oczywiście, to nie jest wina Kinga. To nie ma sensu pisarza pałować za to, że odniósł sukces. Natomiast to jest wina troszkę i wydawców, którzy ciągle piłują to samo. to jest troszkę wina czytelników, którym się nie chce pokopać troszkę głębiej. No no i też może jest to też trochę wina osób, znaczy nie wiem, czy wina to jest dobre słowo, trochę kwestia tego, że dopiero od jakiegoś czasu może pojawiają się jakieś media, czy strony, czy w ogóle jakieś tam powiedzmy ośrodki w tym środowisku kołogrozowym, które pokazują, że też są jakieś tam inne nurty obecne. No co do samego Lovecrafta, to Lovecrafta nigdy za wiele, aczkolwiek osobiście wolałbym, żeby przestał być pisarzem kojarzonym z mackami i Cthulhu, a troszkę sobie czytelnicy tak zadali więcej trudu na tym, żeby zastanowić się, jaka myśl się za jego twórczością kryje, bo to jest bardzo spójna przemyślana i konsekwentna filozofia, która no, jest troszkę zepchnięta na margines wobec e, fajności jego akcesoriów, tak? Macek i plugawych i bluźnierczych rytuałów. No, to, jest, to jest spoko, ale, ale, ale nie przesadzajmy. No, w Lovecraftie nie chodziło o macki i o plugawe rytuały, tylko o coś zupełnie innego. Mm -hmm. No niestety... Pewnych rzeczy chyba na razie nie przeskoczymy, ale małymi kroczkami do przodu, bo. Tak. Myśli też ten problem ilościowy, nie ile jest Mastertona, Kinga czy Phantom Pressą na rynku, a ile jest Danielewskiego jedna sztuka, Kiernan chyba też jedna na razie. Tak, tak, tak. No, no Wiadomo, no te proporcje Bigotti są zaburzone. Dwa, tak. Mhm. Tak, przy czym, przy czym właśnie e, ciekawe jest to, że właśnie zarówno Danielewski, jak i Kiernan, jak i Ligoti wyszli w Polsce w oficenach, które w ogóle nie są. Kojarzone z literaturą grozy. Mhm. I to też jest moim zdaniem dość znamienne. No i nie powiem, że nie powiem, że jakiegoś tam swojego wniosku na ten temat nie wyciągnąłem, dość, dość powiedzmy nieprzychylnego wobec wydawnictw, które u nas tam jakoś piłują literaturę grozy. Okej, okay, no, no trudno. No takie mają, taką mają politykę i nic z tym, ja z tym nic mhm. nie jestem w stanie zrobić. Podejrzewam, że ty też, więc <gryw> zostawmy ten temat może. Miejmy nadzieję po prostu, że te rzeczy mniej mainstreamowe, mniej popularne tak z natury rzeczy też się będą pojawiać, że Mag wyda y, matesona też długo zapowiadanego nawet nie wiem czy nie dłużej niż Tanielewskiego i tak, tak, tak. wznowi w nowym, pięknym wydaniu i jak Jerry już Michał Rakowicz z Jerry State zauważył to będzie trzeci zwiastun Apokalipsy <grym> i potem wszystko się skończy no, no właśnie no to już jeżeli się wszystko skończy to już będzie mieć wszyscy święty spokój i może tego sobie trzeba życzyć. nie wiem <grym> może nie, nie. <laughs> to co, to tym średnio optymistycznym akcentem będziemy kończyć, czy może masz coś jeszcze w zanadrzu? Żeby się tak może całkiem nie dobić, to przypomniałem sobie, że miałem jeszcze tak pozytywnie się wypowiedzieć o także polskich dokonaniach na, na gruncie literatury grozy, bo pochwaliłem Danielewskiego, pochwaliłem Maniansa, a przecież też u nas się pojawiły dobre książki. To znaczy dwie dobre książki, które na pewno na które warto zwrócić uwagę, to malowidło Grzegorza Gajka uh -huh. i Kostuszka Karli uh -huh. no, Cieszę się, że horror w Polsce, przynajmniej w postaci tych dwóch książek, po pierwsze troszkę bardziej wyszedł ku mniej oczywistym i mniej popularnym poetykom literatury grozy, jak w wypadku właśnie Malowidła, które... No, stara się jakby, gdzie Gaik no, jednak stara się zrobić wszystko, żeby tą literacką sztampą, jaka dominuje na, która dominuje w horrorze, jednak nie atakować. I to mu wyszło bardzo fajnie. Jak i też bardzo się cieszę, że ten horror wydawany w Polsce wyszedł jakby pewnym dość konkretnym problemom współczesności, jak właśnie w wypadku Kostuszki. No cieszę się, że tego typu głosy się pojawiło u nas. Mhm. Rzeczywiście warto wspomnieć, że... I to też właśnie jednak pozytywny akcent na koniec. Też dobra rzecz. W takim razie, okej, okay, dziękuję ci. A no poza tym i tak wszyscy umrzemy, więc spoko. No właśnie, ale wiesz, no. do tej śmierci możemy się troszkę tam pocieszyć jeszcze. Nie mamy innego wyboru. Chociaż tymi drobnymi przyjemnościami, nie? Jakoś tam się motywować. Tak, tak, tak. Rozproszymy troszkę naszą uwagę. Dokładnie. Dobrze Wojtku, w takim razie serdeczne dzięki za ten występ gościnny w Nekropolitanie. To ja dziękuję za możliwość wyjęzyczenia się tutaj. Bardzo mi miło się go gawędziło. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się usłyszymy. Jeszcze raz dzięki. No, jak najbardziej. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. I do usłyszenia. Miłego dnia, trzymaj się. No, hej. Nawzajem. cześć. Cześć. I to już wszystko na dzisiaj. Wyszedł nam po raz kolejny całkiem pokaźny, objętościowo, jakościowo odcinek. I w związku z faktem, że już dobę temu powinienem go opublikować, to nie będę przedłużał, tylko już się z wami grzecznie pożegnam. Słyszymy się za tydzień, a dziś tradycyjnie już życzę wam klimatycznego tygodnia, udanego weekendu i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nawiedzony podcaście. A za tydzień kolejna pula gości. Kilka słów ode mnie i bloopers. Do usłyszenia. Hej.